Subiektywny podcast sportowy 127 odcinek subiektywny <głos> podcastu sportowego No tak. bo ja chciałem właśnie zanim 127, to ja bym chciał suplement do poprzedniego Bo no, ci nie było bo, swojego... bo ponieważ mnie nie było i odsłuchałem sobie nawet cały wasz podcast ten to. Nasz sport, nagrałem podcast, czyli jest... nasz podcast Wtedy, ten, jest, wtedy taki jest... był trochę wasz taki, Znaczy on, on jak... jest twój no, Tak czy inaczej, chciałem od, zacząć od suplementu. Ja Ci zrobię zdjęcie. Przywalił się. No, Dlaczego? No, bo redaktor Magdziarz ma wpiętą nad mikrofonem karteczkę. Ściągę mam. Tak, z tematami. Jak muzyk z, Jak dla niego i tak jest ogromna. To jest to prawda. I mam dużo tekstu na niej. Nie zrobił się notatek tym no. razem na paznokciach. No. Chciałem się zapytać... Was, a właściwie ciebie najpierw. O jakim filmie yy, Koenów? No ciebie, patrzę na ciebie, to wiesz, że ciebie. Ale ja ciebie nie widzę, bo jesteś zasłonięty pop-filtrem. <laughs> Uwaga, pytam redaktora Konraciuka. O ostatni Red film Koenów. jaki film, właśnie nie powiedzieli, że ostatni. Powiedzieli, że widzieli film Koenów i nie powiedzieli, Ale... który. Ale to nie jest ostatni, bo ostatni to jest. Prawdziwe męstwo jest ostatni. No właśnie. Yy, tylko, że w tym momencie jeszcze go nie ma w polskich kinach. O, chyba wchodzi w ten piątek. Tak, no czyli, czyli, czyli jeszcze, jeszcze go nie, jeszcze nie ma, nie ma tak. w polskich kinach, a ja myślałem i rozmawialiśmy najprawdopodobniej. Yy, to się nazywało Poważny Człowiek? Tak, Poważny Człowiek. O, ty, o, o żydowskiej gminie takiej. o tak. małżeństwie żydowskim? No, w zasadzie o jednym żydowskim tak, mężczyźnie tak, tak. doświadczanym. No to, to, przez... ten fi, to ten film się. To ten film... Żydowskie małżeństwo zostało. Ten film mi się nie, nie podobał się, zupełnie. Boga. A mi się bardzo podobał. Podobała mi się tylko jedna scena, jak ten tata, Korańczyk chyba przyszedł do niego i go. próbował przekupić <laughs> przez półkę. Znaczy przekupić, no właściwie on postawił go w sytuacji bez wyjścia. Bo ty... Jak, jak z której strony go ja nie próbował, tam zaatakować. To... No dobrze, ja chciałem tylko to y, objaśnić. Ale nie podobała, objaśnić. Się, nie podobała ci się pierwsza scena, w której y, przyszedł. Podobały mi się chyba trzy sceny, ale film jako całość dybuk, jakoś tak mi się w nie podobał. przyszedł do wioski? Tak, no pierwsza scena tak. Mhm. I później, właśnie, scena z Korańczykiem. I chyba jeszcze jedna, której w tej chwili nie pamiętam. Ale jakoś tak jako całość w porównaniu do pozostałych dzieł braci Coen. A mi się bardzo podobał. Był bardzo ironiczny i zabawny. No jak to zwykle u nich, no to jakby to tego im nikt nie zabierze. Redaktor zawada, nie, nie dość, wiedział, go nie widać. Nie, nie widział tego nie filmu. Słychać, w ogóle się nie odzywa. No bo co się mam odzywać, jak tego już nie widziałem? Dobrze, to skończmy. Ja tylko chciałem tak dla wyjaśnienia. Dru, drugie, drugi suplement to chciałem sprostować, że to był drugi podcast beze mnie. A pierwszy był o tyle słynny, że dzięki temu zaistniał redaktor Mroziński dożywotnie, no, no, jak już ustaliliśmy kiedyś z swego czasu. Redaktor Mroziński to jeszcze zaistniał, w, posiadając własny podcast w naszej ogromnej sieci no, ale... podcastowej, tak, składającej tak. się z jednego podcasta i jednej ósmej podcasta, ponieważ z tego podcastu był jeden odcinek. Był to podcast filmowy. Tak, to prawda. No ale raz redaktor Mroziński, znaczy przed podcastem jeszcze nie redaktor, dopiero po podcaście już redaktor mnie zastępował. Także to był drugi raz. No i mam jeszcze do poruszenia trzecią sprawę, ale trochę się boję tego suplementu. No, jesteś schowany za tym filtrem, także... Poza tym ja miałam zajęte ręce. Bo ja nie wiem, czy to, czy to będzie sprostowanie, czy nie, ale sprawa dotyczy tej redaktorki z kanalu Plus, o której rozmawialiśmy no, rozmawiali. A no. rozmawiali? to jest, My? Rozmawiali? Po pierwsze, nie Bo... rozmawiali. Znaczy, znaczy, to ja już, ja to ja wszystko się... wiem, że to nie ten bramkarz, a... tak, no właśnie i nie ta redaktorka. Znaczy, redaktorka ten... ta, tylko bramkarz inny, i zastanawiałem się, czy... Pawełek to... Bra... Nie, właśnie, to ona jest... Nie Pawelek, ona się malarz, ona malarz w tej chwili. Tak, tak. I zastanawiałem się, się tylko, czy to trzeba sprostować? Czy redaktor Zawada ma jakieś wieści, ja których, myślę, nie, nie. których nie należało światło obwieszczać? Ja myślę, że na całą tą historię. Znaczy, gdyby to... ona była żoną, żoną Pawła Malarza, ale nie ma takiego wyrażenia. Ja myślę... Ja myślę, że powinniśmy to przemiliczyć. Tak, no tak, to też żart. był, ramach, ramach... był słaby, słaby nawet jak na standardy redaktora zawady. Ale, ale w, ramach, w ramach sprostowania, tak, tak. Tylko... Pomyliło mi się, no. Bramkarze mu się pomyli. Poczucie humoru ci się pomyliło przede wszystkim. Przede wszystkim to obaj są słabi bramkarze, więc mogli mi się pomylić. Jakby wszystkim kobietom, żonom, bramkarzy się słabi, bramkarze myli ze sobą. To... No, I to był dobry dowczy. Tak? Jednak mimo wszystko był lepszy od tego twojego. Nie, mój był słowny. A ten był, w... ten był wyciśnięty na tabliczce klinowej. Tak, obrazkowy był bardzo. Taki. Dobra, koniec suplementu. Możesz ogłosić Świetnie. nowy podcast. Ale ja już powiedziałem, że to jest 127 odcinek. Ale Ci przerwałem. Już nawet powiedziałem, że mamy po raz kolejny utrudnioną y, nie ma komunikację ten, wzrokową. I nie ma redaktora Ernesta. Nie ma Nie ma. dla odmiany. Tak, ja pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że mnie tutaj koledzy za, zasłonili całkiem. Ja nie wiem, z... jak on to odebrać. Ja też niewiele wiem. Jakby wiedzę, ktoś był bardzo ciekaw, w jaki sposób nagrywamy dzisiejszy odcinek, to może sobie zajrzeć na nasz konto na Facebooku, ponieważ czekając na szanownych panów redaktorów i nudząc się, zrobiłem zdjęcia sprzętu. A jakie jest konto na Facebooku? Jaki jest adres? No wystarczy na Facebooku subiektywny, pisać, podcast, subiektywny sportowy. podcast sportowy. Aha, bo ja nie, się nie wiem. wyszuka. Jak to nie wiesz, jeżeli ty tam jesteś moderatorem? No dobra. Żartowałem. Drugi żart. <laughs> <laughs> Bardzo Jeśli mi się podoba ogóle, takie... To można takie żartem. Takie e, e, nagłe i takie lekko wychylanie się tutaj. No i e, właśnie dzięki temu, co tutaj wisi, chcieliśmy powiedzieć, że y, dlatego taki jest świetny dźwięk ostatnio. Jest? No podobno. No podobno tak, jest. Ta, ta, ta Słuchacze mówi, donoszą. Tak mówi słuchacz Klein, który jest naszym wiernym słuchaczem od samego początku. Mm -hmm. Także pozdrawiamy serdecznie. No jeżeli słuchał nas w tym czasie, kiedy mieliśmy mikrofony y, w, taki, w kuflu, skupia, po piwie. A, po piwie to jest znaczy, na, na pewna różnica. Chciałem sprostować, nie mikrofony, tylko mikrofon. Mm. Nie, mikrofony. Mikrofony, bo mieliśmy wtedy takie bardzo tanie mikrofony Philipsa, których każdy chyba kosztował dwadzieścia kilka złotych. nagrywaliśmy w końcu na jeden w kuflu, z tego co pamiętam. Mm -hmm. I wydaje mi się, że każdy miał własny. I własny kufel? No. Znaczy kuflu, tak, kuflu, kuflu to u nas dostatek. No, dobrze, może i tak to zamierzchłe dzieje, to już nikt nie pamięta. Jak no, to szczególnie, bywa. że słuchacz Klein mógłby nas usłyszeć prawdopodobnie wychodząc na ulicę, bo mieszka dwie ulice stąd, także... Mhm. I dobrze, ale myślę, że przejdźmy już powoli do. Adremu. Do Adremu. Przed chwilą skończył się mecz polskiej reprezentacji. Całe szczęście. <laughs> to szczęście. Znaczy, znaczy no, i tak, i nie. No to proszę. Nie, no, raz... no, no to, nie było, to nie było wielkie widowisko sportowe. Widziałem w życiu parę lepszych meczów. No ale wygrali z Norwegią. To jest. Wyniki gdzie w świat. No, no tak? Ja, ja tak robię. No, znaczy, nie, chci, nie, nie chciałbym oceniać tego meczu przez pryzmat piękna gry, bo jak grają. Pogo nie no, było. No, znaczy, nie, bo jak grają takie drużyny jak Polska i Norwegia, no to wiadomo, że będzie dramat generalnie jakiś. Y, w powietrzu się unosił. Tylko, wiesz, między, między dramatem a tym meczem jeszcze jest dużo miejsca. Tak, na mój głos, Bo to po prostu. no... Umówmy się, Norwegowie znaczy, skonstruowali trzy akcje w tym meczu, a Polacy właściwie żadnej. Znaczy główna konstrukcja akcji u Norwegów to był wrzut z autu w wykonaniu e, Rize a la Haito, tak? E, Słabizna straszna. Jak na drużynę, która wygrywa mecz za meczem, to ono no, był potworny. E, ja nie wiem, jak oni to robią. Oni są na pierwszym miejscu w swojej grupie eliminacyjnej. Teraz grają z Danią, zaraz. E, a Polska... No, Ja bardzo chciałbym pochwalić Kamila Glika, bo dwa podcasty temu mówiliśmy, że nie wydaje nam się, żeby coś z niego było, a okazało się, że jemu granie w Bari regularne dało taką pewność, no chłopak dzisiaj był najlepszy na boisku jak dla mnie. Oprócz Lewandowskiego. No, no... Ja prawdę mówiąc, nie wiem. No, bardzo ciężko się ten mecz oglądało, generalnie. Czyli znaczy, ja byłem skupiony. I gdyby bardzo, gdyby, gdyby, gdyby to nie był mecz, w którym grała reprezentacja Polski, to myślę, nie byłoby żadnej siły, która by mnie przetrzymała. Ale przy, nie martw przy się osta ostatnio oglądając mecz e, Chelsea z Liverpoolem. Z Liverpoolem, tak? z Liverpoolem e, przełączałem się regularnie i szukałem innych spotkań. Nie dało się tego oglądać w ogóle. A to grała... no jedyne, jedyne, co się dało oglądać, znaczy dało, co jakby nadawało smaczku temu meczowi, to było oglądanie mini Torresa, jak już siedział na ławce i, i Liverpool strzelał góry. No, ale... Chciałem powiedzieć, że nie mówimy o meczu Polska-Norwegia w tym momencie. No, zmieniliśmy na chwilę. No to, mecz. Na, na, na chwilę, tak. No, ale To było równie słabe. No. Yy... Natomiast skończyło się podobnym wynikiem. No. Yy, drużyna, która miała przegrać, wygrała 1-0, bo jak się popatrzy... Na ranking to Polska ten mecz powinna przegrać pewnie 3-4 0 No, bo no właśnie ten... zastanawiam się teraz, jak to, skąd no bo... się teraz ten ranking bierze. Nie, nie, nie, znaczy nawet nie ranking, bo zobacz, bo w, w zeszłym roku był już taki moment, kiedy reprezentacja naprawdę zaczęła. No, nawet powiem, że grać ładnie te mecze z Ukrainą czy z Australią, tylko wyniki były kiepskie. I wtedy no, fala krytyki przelewała się i, i tam już chciano smudę zwalniać połowę piłkarze wyrzucać z reprezentacji. A teraz jest odwrotnie. No, to, to nie był dobry mecz w wykonaniu Polaków. Znaczy... E... Nie, ja się nie zgodzę od razu. No dobra. Bo? bo to był e, dobry mecz Polaków? Bo z drużyną, która... Bo Australia czy Ukraina to były takie zespoły, które nie broniły się w taki w taki sposób 4-5-1. Bo oni tak grali. Oni nawet w pierwszej połowie nie udawali, że chcą grać w piłkę. Australijczycy, Norwegowie, tak? Norwegowie, tak, Australijczycy coś chcieli zrobić i łatwiej nam się grało wtedy. Poza tym to jest tak, że. Mm, znaczy to no. no, okay, łatwiej, tylko mnie chodzi o, o nawet o takie głupie błędy typu y, brak y, przyjęcia piłki dobrego, czy nie wiem gdzieś tam te odskakujące piłki, niecelne podania w bardzo prostych, prostych sytuacjach czy wykopywanie zupełnie na oślep w momencie, gdy naprawdę dało się spokojnie rozegrać piłkę z tyłu i wyprowadzić z tego jakąś akcję. No dużo było takiej, takiej głupiej gry. To prawda. Z tym się zgodzę, dlatego, że w całej reprezentacji moim zdaniem dobrze zagrali Szczęsny, który popełnił jeden błąd, Swoją drogą to komentator, który określił to, to, bo najpierw on się minął z piłką, a potem całkiem przypadkiem w niego ktoś trafił. I... No, trafił jak on stało. Tak, no i ocenienie tego przez komentatora jako piękna, instynktowna interwencja Szczęsnego. Znaczy no, instynktownie to... wstał. <głosy> instynktownie się zbierał z trawy. No. To tak, no, ale w ogóle oprócz tego zagrał bardzo dobry mecz. No tak, on nabiera pewności, gra teraz regularnie w premiership, co było nie mówić o tej lidze, to... Nie jest zła. Nie jest zła, tak. Do tego, tak. Dobrze zagrał Glik. Naprawdę dobrze. To jest moim zdaniem jego najlepszy mecz w kadrze. I będę go bronił tak, jak go tam próbowałem od, od czci wiary odżegnywać za niektóre spotkania w Palermo, czy, czy w reprezentacji po meczu z Kamerunem, gdzie gubił krycie. To tu wyprzedzał, wygrywał pojedynki główkowe i naprawdę grał świetnie. Dobrze zagrał Robert Lewandowski, no i tak jeszcze poszukajmy... No właśnie, no i niestety... No Murawski miał sporo odbiorów... No Środek Pola tak, Murawski, Matuszczyk, no mieli sporo no, nie, odbiorów, tylko, tylko że niewiele z tego wynikało, przodu, oni, oni nie umieli podać piłki do przodu obydwaj, także grają te, te piłki do tyłu, piszcze... Znaczy wyraźnie było dla mnie duża, duża też nierównowaga, bo mamy całkiem ładną prawą stronę w tej chwili. Piszczek Błaszczykowski, już nie dość, tu, że ale grają... Ale Błaszczykowski dzisiaj zagrał taki piach, że już dawno takiego tak, piachu ale, w kadrze, ale, nie Tak, ale. ale generalnie ta prawa strona, no coś tam się dzieje, tak? Oni ze sobą współpracują, oni jakoś tam próbują grać. Natomiast no niestety z lewej strony nie ma w ogóle Zdudka, nie. Który sam mówi, że on z boku obrony nie chce grać, bo sam mówi, że on wie, że jest za wolny na tą pozycję po prostu. Raz, że jest za wolny, dwa, on w ogóle gubi krycie. On w ogóle biega w innym kierunku niż powinien. To, że dzisiaj nie grał przeciwko jakiemuś dobremu piłkarzowi, no to głównie, głównie temu zawdzięczamy to, że nie straciliśmy gola. No. No tak, a z przodu właściwie Ludka też niewiele, niewiele działa, grając z boku obrony. Znaczy to nominalnie... się trzeba, trzeba się modlić o Benisza. No. Dokładnie. Nominalnie na lewej pomocy grał Obraniak, który miał tam na tym skrzydle z nim współpracować, ale obraniaka no. jednak ciągnie do środka bardzo. I... No ale Obraniak to nie jest człowiek... To nie jest skrzydłowy też, no, no. Więc, więc jakby no, lewego skrzydła nie mieliśmy praktycznie w ogóle w tym, w tym meczu. No to też jakby nie ułatwia rozegrania jakiejś sensownej akcji, jeśli ma się jedno skrzydło i to akurat na tym skrzydle, tak jak mówisz, ani Piszczek, ani Błaszczykowski dzisiaj nie zagrali. No nie Wiedzie. zagrali, o, znaczy Piszczek to wyglądał mi w ogóle na człowieka, który yy, yy, przyjechał yy, trochę odpocząć. On miał, on naprawdę w Bundeslidze gra świetnie, a potem okazuje się, że przyjeżdża, ma taki mecz i on... No, nie wyglądał tutaj na to na, na, na, na znaczy... piłkarza, który y, chciałby walczyć. na. Cel... On w jednej akcji został minięty trzy razy. To w jest... ogóle zagrał taki dramat wtedy w obronie, że zastanawiałem się, jak on to robi, że on, że on jest podstawowym obrońcą Borussii, ale... No nie, no, ale jeśli, nie wiem, czy widziałeś mecz ten Borussii z Szalkę, widziałem, e, gdzie to prawe skrzydło właśnie, ci sami, ci sami dwaj piłkarze, no to była siła napędowa de facto Borussii w tym meczu, fakt, że tam nic z tego nie wyszło, w, znaczy wyszedł remis, bo piłkarze Borusi w sytuacjach sam na sam nie potrafili gola strzelić, w tym Kuba też na przykład, czy, czy Lewandowski. No ale tam to skrzydło grało, a tutaj w tym samym składzie nagle nie grało. No ale to, jakby no, to też jest tak, że wiesz, jak się nagle po graniu w Bundeslidze przy pełnym stadionie, przy tam 40-50 tysiącach ludzi właśnie, gra właśnie, to, jest, to, jest, to, jest, to jest moim zdaniem temat w ogóle. Bo, bo I to... nagle wychodzisz na pusty stadion, no to, to wiesz. no to Bo, bo ten, ma, ma mecz, być... ten mecz moim zdaniem spokojnie przy temperaturze jaka była dzisiaj w Portugalii. Można było no, rozegrać w Polsce. W Kielcach. Na podgrzewanej murawie, przy pełnych trybunach. Spokojnie, bez żadnego problemu. Oba zresztą mecze. Tak. Oba. To nie jest tak, że u nas jest śnieg po kolana jak w grudniu. Też, no, to... no, tylko wiesz, to, to też, też było było ciężko. W momencie, kiedy to było planowane. Tak, to było... By, no, no, no tak, ale od tego są planowane. podgrzewane murawy, od tego są, yy, są zadaszone stadiony, żeby mecze tego typu planować. Bo, bo to jest zupełnie inna gra. Ta, ta reprezentacja zagrałaby zupełnie inny mecz. No, byliśmy na meczu. Juventusu Lech... z, Juventus tak. z Lechem. Gdzie, gdzie mecz. tam za, zaangażowanie piłkarzy jest zupełnie inne. No, fakt, że tam. On się nie powinien odbyć, tak? No ale, no, ale mimo wszystko no, było przypuszczalnie. Bo nie byłem dzisiaj w Portugalii na meczu, ale przypuszczalnie było cieplej w listopadowym meczu Polska-Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie były znaczy, normalne ogóle, warunki do grania. Ja nawet, nawet temperatura temperaturą, ale w ogóle to już jakby pokazuje historia, bo takich meczów nasza reprezentacja to za różnych trenerów już grała, że granie meczu międzypaństwowego między dwoma drużynami w, w trzecim kraju na terenie neutralnym, granie nie ma, meczu towarzyskiego... Nie ma mniejszego sensu. Tak, nie ma kompletnie sensu, bo oni wszyscy... Wszyst ca cała dwudziestka dwójka piłkarzy wyszła dzisiaj jak na trening, sparing. No, mecz się... był na stojąco. No o to, żeby nie doznać kontuzji. Tak to wyglądało. Tak, no. Tak. No, no, no, Najgorsze w tym meczu było to już pomijając yy, jakby poziom, czy, czy zagrań, czy podaj, no to po prostu mecz był na Obie drużyny yy, jak najmniejszym nakładem sił przebrnęły przez 90 minut. I... A jeżeli chodzi o kibicowanie, to powiem jeszcze jedno. Yy, myślę, że jak ktoś nie zna hymnu narodowego naszego... To, to myślę, że trzecią myśli, że trzecią zwrotką jest jebać PZP. Bo natychmiast po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, ta garska nie wiem, tych ludzi w dresach, którzy tam się znajdują, no bo tak to wyglądało rzeczywiście kończą Mazurka Dąbrowskiego i jadą Mię miękko wchodzą. Jadą tak. w ogóle z kolejną zwrotką, także. Tam nie ma, że tam sam ojciec do swojej basi mówi zapłakany, słuchaj, Proszę że tam pononasi chodzą, że tam, no nie nasi wiem, jak czarnecki, karabany, jak czarnecki, karabany, no, tam, po tam, no, nieważne, po prostu jest, że kolega z nas znakomicie. Pononasi, pono pononasi, pononasi, znaczy, ja, ja mam 11 zwrotków, tym są naszego hymnu, a nie będę ich teraz przytaczał, nie miejsce i nie czas. Natomiast to, coś w Nie wiem, to, to nie, to, za, to. Zapuśćmy zasłonę. Zmilczmy nad tym No dobrze, słusznie. To może już o tym meczu chyba no wystarczy. O tym, o jest tym... zwycięstwo. Są dwa, są dwa zwycięstwa. Są dwa zwycięstwa pewnie pójdziemy w rankingu w górę znowu. O yy, trzy minus pozycje trzy. mniej więcej. No Nie, bo, nie, <śmiech> nie no, za zwycięstwo nad, nad Norwegią, nawet towarzyskie, to powinniśmy trochę podskoczyć. No tak, to jest jak, 60, jak to nie było. To jest drużyna, która jest 60 pozycji nad Polską. No to... Także no, zobaczymy. No. E, jeszcze a propos, a propos Dudki Dariusza chciałem tylko, bo on Gola strzelił w weekend o. dla swojej drużyny. I tam bardzo mi się spodobał wywiad, wywiad z nim w ogóle czytałem tutaj po, po przyjeździe już do Polski i zadano mu pytanie, jak to było z tym golem, bo tam taki niejasna sytuacja, czy był spalony, czy nie było spalonego. Znaczy jasna, trzymetrowy był spalony. Znaczy jasna pod warunkiem, że Letalek dotknął piłki, tak? A to jakby tak nie od razu było widać. No de facto dotknął, jak się, jak się okazuje na powtórkach. Mógł tego sędzia nie zauważyć, bo ta piłka no, no, niewiele no. zmieniła kierunek. Natomiast Dudka, jakby zwykle piłkarze w takiej sytuacji próbują się na siłę wybielać. Dudka powiedział, no oglądałem powtórki, no byłem na spalonym, no. Nie, no? nie, nie kombinował za bardzo. Yy, bo to wiesz, jak, to jest, jak jest pytanie o rzut karny, to zawsze faulowany twierdzi, nie, że rzeczywiście nie, był faulowany, tak, a faulujący ale... nigdy w życiu nie dotknął go i w ogóle był w innym miejscu, na innym stadionie w tym czasie. Ja tutaj D Darek Dudka pro, pro Swoją rastu, drogą po... zastanawiam się, co on tam robił w ogóle. Przecież on gra... No nie no, bo on gra... On w Oxer ostatnio występuje jako defensywny pomocnik, więc przy stałych fragmentach ma prawo pójść na tak zwaną dynkę i strzelić no. gola z nogi. Następnie. <grystanie> Ze spalonego. Znaczy, No tak, no, tam, tam niespecjalnie ma się nawet kto cieszyć w ogóle w lidze z, z tego remisu, bo tak. Lil się nie cieszy, bo stracili punkty. Lion. Nie wygrało. bo cieszą się wszyscy jakby rywale Lille gdzieś tam yy, No regiony i, Bord i Bordeaux poremisowały. No tak, ale gdyby Lili no tak, no, wygrało, a no tak, no tak. brakowało im trzech minut znaczy, chyba. Oserto to jest jedyna drużyna z końca tabeli, która regularnie odbiera punkty wszystkim z czołówki, a nie potrafi wygrywać swoich spotkań. Oni chyba od dwóch miesięcy meczu nie wygrali. To jest jakaś tragedia. No Jak się popatrzyło na to, jak grał Jeleń dzisiaj, no nie. i dzisiaj, i właśnie, i w ogóle ostatnio. No, no wiadomo, no, on wrócił no, ale, ale po kontuzji, znaczy, tak. On, on, znaczy, yy... Jeleń głównie wraca po kontuzji, zauważyłem. Yy. No taki jego niestety jest, nie powiem, że urok, bo to mało, niezbyt urocze jest akurat. No ale taki typ piłkarza i obawiam się, że jakby w jego przypadku liczenie na no to... niego, na euro, to jest taka ruletka trochę. Bo nigdy nie wiadomo, czy na euro to on akurat będzie po kontuzji, przed kontuzją, w trakcie kontuzji, czy... Straszne mi skojarzenie przyszło do głowy, ale zostałem tak zrugany na początku, że nie ale, ale ja wiem o jakie ci kojarzenie chodzi. Domyślnym słuchaczom zostawiamy. No tak, sobie jak ktoś był z kobietą, to wie. Nie dał, nie dał tukaczom się domyślić. Jest, jest. Coraz gorzej, coraz gorzej jest. Ale przecież ja Ci powiedziałem? Co, co? To był też taki dowcip słowny, tak? Obrazkowy. Dowcip obrazkowy. Dobrze, Dobrze, Dobrze. został dosłowny. No. Ja myślę, że my musimy jakby zmienić formułę. To znaczy było... Do... Ja będę rysował teraz. Nie, było do... to, tak, że te... na koniec podcastu dowcipy Opowiadał redaktor ma, gdzieś to teraz będzie opowiadał redaktor zabada. Ale ja jej opowiadam teraz w trakcie, opowiada także. W trakcie, tak. No, no. Ja a ja postanowiłem, bo tak nie zawsze o te dowcipy męczysz, to ja postanowiłem też taktykę zmienić i nie będę opowiadał dowcipów, tylko ciekawostki. O, na to, kon na to, koniec. To lepiej. To jeszcze zależy jak ci wyjdzie. No zobaczymy. Nie sportowe. A, dole. O, no proszę. Masz przygotowane o. na tej karteczce? Tak, tu mam przygotowane. Dwie mam no na Na dobry początek mam dwie. A propos... No to słuchacze y mają powód, żeby dotrwać, dotrwać trwańca, do końca, tak. A ja, prawo, widzisz, to tak. jest tak, tak zwany teaser. To teaser, dokładnie to się tak nazywa. A propos i nie, a propos dzisiejszego spotkania, chciałem powiedzieć, że... Naszego, naszego spotkania? Dzisiejszego spotkania z naszego z, z Norwegami. Aha. Informacja teraz będzie dla słuchaczek, rozbieram się. O! No. Tam nie, bo tam jest butelka. O. <laughs> e, informacja dla słuchaczek, chodziło o psa. No to pies mnie. Jest nawet, nawet się spojrzał. Chciałem powiedzieć, że Wojciech Szczęsny do 27 chyba minuty ostatniego meczu ligowego, jako bramkarz y, Arsenału Londyn, prowadził 4 do 0. Tak. A, a, potem, potem, a potem nie robiąc nic złego tak naprawdę, a nawet wiele dobrego... Yy, puścił pięć bramek. Puścił pięć bramek, z czego od jednej go uratował sędzia. No ale z drugiej strony jakby te karne tak dodać dwa do siebie, to w sumie wychodzi półkarnego mniej więcej. No też tak, to dla, liczę. Dla, natomiast, dla natomiast uważam, że to co zrobił w tym meczu zawodnik rosycki, tak. przy rzucie karnym i przy rzucie wolnym przy golu 4 na 4 to... Yy, śmiem twierdzić, że podejrzenia prasy francuskiej <śmiech> <śmiech> o ustawienie tego meczu przez zawodnika rosyjskiego są yy, może nieuzasadnione, ale, ale, mo ale tak przychyliłbym się. Bo, znaczy, no, nie no, no, wątpię, że no, tak za, za duża stawka w grze i jakby zbyt wiele ludzi to widziało no, żeby to jakoś chyba robił no ale celowo no, ale... takim frajerstwem się wykazać znaczy, frajerstwem to się wykazała cała drużyna no, on, on szczególnie, ale znaczy... wszyscy nagle stanęli przy wyniku 4-0 Arsenal przestał grać Arsenal ma jeden problem yy, moim zdaniem Arsenal przyciśnięty tak naprawdę, bo Newcastle usiadło na Arsenalu około 50 minuty no tak, od czerwonej kartki dla Diabiego tak naprawdę. Nawet, poczuli... nawet, nawet chwilę wcześniej, bo to tak... No, ale wtedy poczuli jakby... Jak... Krew, tak? Że, moc, że... moc, moc. Ale, jest ale na... wiesz, ale to, to jeszcze tak, poczuć krew, jak się przegrywa 4-0. E... No to, to właśnie myślę, że to jest jak tak gdzieś tam niedawno... Charakter chyba. to się nazy... nazywa. To jest charakter i to jest coś, co właściwie, nawet zaryzykowo bym takie twierdzenie zdarza się tylko w lidze angielskiej. Że... No nie, ostatnio się widzę włoskie, co w, Lidze Włoskiej, w zdarza. No tak, może tak. Ale jakby z tym mi się kojarzy, jeśli ktoś właśnie, jeśli są dyskusja a propos tego, że dlaczego rzeczywiście ostatnio wiele meczów, tych nawet na szczycie Ligi Angielskiej, jest nie do oglądania, jest po prostu nudnych. Dlaczego jednak ludzie oglądają Ligę Angielską? No właśnie dlatego, że tam się zdarzają takie mecze jak ten, gdzie... Może nie poziom sportowy, bo, bo jeśli drużyna... Znaczy taki wynik jakby pokazuje, że poziom sportowy gry obronnej chociażby musiał być kiepski, to jakby te emocje, które temu meczowi towarzyszą powodują, że jest taka popularna ta liga. No tak, przepraszam. To herbatka. To herbatka. Zielona. Znaczy ja jak Guardiola odrobił lekcję z tego meczu, obejrzał go, a jak... No myślę, że co jak co, ale ten musiał obejrzeć. Obawiam się, że jak Barcelona siądzie na, na, na drużynie Arsenalu. Muszę się ja jak ty się obawiasz. Znaczy ja się, ja się, ja się cieszę po Ale prostu. myślisz, że też będą czekać do 0-4? Nie, nie. Że, nie, żeby nie no, znaczy, no, na pewno czekać nie będą, ale Arsenal strasznie pęka w momencie, kiedy jest przyciśnięty. To jest, to jest drużyna, która, której brak... No, no to, to jest młoda drużyna, tak jak znaczy, to ona jest zawsze oni młoda drużyna, jest. która w związku z tym no, ma takie właśnie momenty, że nagle tam nie ma kogoś, kto by Potrząsą, na tych chłopaków no, krzyknął no na no boisku tak, tak, i no, ale ale powiedział, jest... panowie, jest dopiero 60 minuta i tu jeszcze jest pół godziny biegania, no a nie. Wiesz, wpada wiesz, pada pierwszy, drugi, trzeci gol, a oni cały czas myślą, tak, że mecz jest staje. wygrany, tak? no dramat. Taki sam dramat ma w tej chwili też... Znaczy, może no, nie taki na sprawę sam. jeszcze by chciałbym jedną rzecz tutaj, bo, bo ta czerwona kartka dla Diabiego, oczywiście z nią bym się nie kłócił, bo, bo on zasłużył sobie tym, że tam popychał tych biednych piłkarzy. Znaczy, biednych jak biednych, no bo Joey Barton to, to nie jest biedny piłkarz. <laughs> Ale generalnie za to wejście to Barton też mógł spokojnie czerwoną kartkę dostać, bo noga Diabiego przez chwilę była wygięta bardzo dziwnie, po tym jak on z niego wszedł kolanami. Mm, e... Tak, ale bo, bo to nie był dobrze sędziowany mecz w ogóle. znaczy To, to mm. był mecz sędziowany bardzo źle, a, albo nawet wręcz tragicznie. No Tylko on był źle sędziowany w obie strony bo jeżeli drużynie Newcastle odbiera się prawidłowo strzeloną bramkę... To znaczy... No ale daje im się karnego, przy okazji. Znaczy, to, to, to jest żadne wytłumaczenie, bo lepiej by było uznać tego gola i nie dawać karnego, którego nie było. Tak, tak no to, to jest trochę tak, jak, jak jakbyśmy wzięli pod lupę mecz sędziowany przez pana Owre, bo między Chelsea a Barceloną, wtedy kiedy za darmo wyrzuca Abidala, a jednocześnie nie gwizdże dwóch zagrań ręką, czy tam trzech nawet yy, dziwnych zagrań Barcelony w meczu Chelsea. No, mecz zepsuty w obie strony. Tak, yy, jedni pod, pod... i drudzy mogą mieć pretensje. No i... właśnie, bo to, to, już, tak. <śmiech> <śmiech> to jest. tak. A kończy się remisem. I jeden i drugi mecz skończyły się remisem i nikt z tych remisów nie jest zadowolony. No, znaczy akurat Barcelona była, no, ale to... Nie, no bo To też jest tak, że oczywiście każdy jakby pomyłki sędziowskie na własną korzyść przyjmuje tak jakby chętniej trochę niż przeciwko sobie. No, znaczy Arsenal to może sobie pluć w brodę, bo oni nie wykorzystali potknięć Chelsea. No i Manchesteru, który no, postanowił przede, z Wolverhampton. Przede wszystkim. No ale jak ktoś widział mecz Manchesteru z Wolverhampton, no to się nie dziwi, że... No Manchester musiał kiedyś przegrać, tak grając w piłkę. No, że z Wolverhampton, no to dobrze dla, dla wilków, bo to, to... A tak mi się jeszcze przypomniało, bo tak mówiliście o tym stadionie Milton Keynes-Dons, na którym... Dawny no, Wimbledon. Właśnie, to dawny Wimbledon. No. Tylko, że to oni tak nie bardzo mają to... Wimbledon oprotestował połączenie historii tych klubów. Piękny no, ale oni, oni cały czas twierdzą, że to kontynuacja jest jakby. Jedni twierdzą, jedni nie. To jest no takie tak, tam jest. Tak. No tym, to jakby... wiesz, tak, te, przy takich różnych fuzjach, przeprowadzkach, to no, tak jak w Polsce jest Le Lech i Jamika, Polonia Groklin, tak, te historie wszystkie, no to no zawsze tak, jedni tak, będą tak, wypominać, a inni. Tak postudiowałem y, trochę y potem y będąc tam, to powiem ci, że to z Wimbledonem, to ten stadion naprawdę y, będąc tam. Y, nie ma wiele wspólnego. To no nie jest drużyna też nie, no bo tam ta drużyna po pierwsze grała w premier premiership jednak, przez jakiś czas przynajmniej. No i była słynna, broń Boże, nie z wysokiego poziomu sportowego. No tylko tak. raczej z Wimbledon. Hmm. Bad, tak. bad Boys, tak. To, to. E... I Benny no. Jones między innymi. Tak, to tak. To właśnie to... Wzięty aktor. Tak, tak. Wzięty aktor. E... No tutaj oni, oni świetnie się mają w ogóle w rozgrywkach pochorowych. Mówiłem MK Downs o tej drużynie. No, jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie, bo, bo, bo tak, jak, jak się raz pójdzie na jakiś stadion, czy to jest stadion, e, nie wiem, Wiktorii Żabieniec, e, czy... Byłeś czy, tam? No grałem na nim, to był mój domowy stadion e, w tym... W domu. W domu. W domu. No, jak, ja, ja grałem. jak grałem w Wiktorii Żabieniec. No, nie, nie, nie, to mój domowy stadion w domu. A co? A byłeś na tym stadionie? Nie, ja nie. A nie, no to. to nie pogadamy. No nie <gadamy> nie bardzo, ale zdziwiłem się. Myślałem, że tak rzuciłeś no nie, nie, nie. z kosmosu dowolny. Tak jak ja bym nie, no powiedział, mi... że tak jakbym był na stadionie wideo-ciepielów na przykład. No. Nie, ale no nie, nie, byłem. No. No nie, <gadamy> no nie. No. <gadamy> nie, no byłem, no byłem na Wiktorii Żawień. Znaczy, zawsze mi zawsze tak koło serca takie kluby są, są mi bliższe. I takie MK Dons teraz to już mi zapadło w pamięć. jest fore... kibicem nawet. No tak, sprawdzam niech wyjdziecie. <gadamy> Mi też zapadło, nawet wiem, jak wygląda zaplecze, że tak powiem. Sanitarne. Byłem w kiblu. Sanitarne również. Dlatego nie będę kibicał. Mają bardzo dobre zaplecze. A mnie bardziej chodziło o zaplecze administracyjne. A tam ja nie byłem akurat. Ale ja byłem i. Będę co w związku mają, z tym... mają ładne? Czy, tak. czy co? Internet mają ładne. Ładny internet. Ok. No, kawiarnia jest w porządku. Nie w ogóle bardzo przyjemny stadion. Położony w środku nigdzie. Tak. To, to jest, jest rzeczywiście to jest komplet... kompletne nigdzie. No takie, że masakra. No rżysko? Rżysko. rżysko? rżysko. Nie skarżysko. A byłem na kawiarnia? stadionie, ty też. Skarżysko. Granaty oczywiście. Ja to po pierwszy, po nawet rzysko. powiem więcej, pierwszy raz w ogóle na meczu, live, że tak powiem, byłem na meczu Granatu Skarżysko. A ja pierwszy raz byłem na Koronie Kielce. A ja Legii Warszawa. O Boże. Granat Skarżysko grał z naprzodem Jędrzejów, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie, ja jaka drużyna na... ma? Jest polska drużyna, która ma w środku, albo miała 0,9. Coś tam 0,9, właśnie, nie 09. Naprzód, 0, naprzód Jędrzejów. Naprzód 0,9 Jędrzejów. Naprzód Jędrzejów, no, tak. No ja byłem na meczu Pucharu Polski, Korona, Kielce, Ruch Chorzów. Ja na Koronie byłem dopiero później. Pierwszy hmm. raz byłem na Granacie. Tam Fornali grał w... Ruchu. Gra, granat przegrał chyba 3-0 ten mecz. No, to Korona zremisowała 1-1 z no, Ruchem. A który to był rok? Żeby Uuu, większość naszych masz. słuchaczy się przekonała, że nie było ich jeszcze wtedy na świecie. Myślę, 18... że był to początek lat 80. O, bo... to nie, to ja bym znacznie później na meczu. W 80. A, no, bo ty nie miałeś, nie miałeś wujka, wujka, który kibica. cię zabrał. A wujka w ogóle możemy pozdrawić, bo on nas słucha. O, no to pozdrawiamy, pozdrawiamy. serdecznie. No nie, to ja posz... poszłem se sam. <głos> <głos> <głos> Będąc kibicem błękitnych zresztą. Poszłem, no bo ruch przyjechał, a ruch to była drużyna, która wtedy była, znaczącą była, była drużyną z czołówki Ekstraklasy, czyli po prostu pierwszej ligi. A korona, broń Boże, a... tak, bo wtedy nie było jeszcze. Wtedy jeszcze normalnie numerowali. Tak, tak. No i korona pokonała no. tego rucha, temu, temu ruchu, w rzutach karnych, co z zasiaty oglądałem takiej za bramką. No. Bardzo fajne doświadczenie. No cóż, na tym miejscu teraz na Koniewa. Nie ma takiej ulicy nawet w Kielcach chyba. Nie ma już, tak. No to się nazywa jakaś stadionowa, tak? Teraz coś takiego. Coś takiego? No dzisiaj na, Koniewa, już... na Koniewa jest mój klub, czy jakoś to była taka piosenka tak, była? to był pierwszy hymn Korony Kielc. Ja chciałem powiedzieć, że zmieniają się nazwy ulic, zmieniają się czasy, ale nie do końca. Albowiem dzisiaj usłyszałem jak minister sportu naszego pięknego, wspaniałego kraju E, powie, I, wspaniałego sportu. i wspaniałego sportu w tym kraju, e, wyjaśnił, w jaki sposób zostanie otworzony Stadion Narodowy budowany. No to no już rozmawialiśmy o no, tym. Rozmawialiśmy, no to w jaki sposób? Ale mówisz o tej, tej całej imprezie, która tam się odbędzie Nie co tam wystąpi? No dokładnie. Co, co, co, co będzie otwierało Stadion Narodowy? No, takie widowisko y, y, muzyczno-taneczne. A kiedy to widowisko będzie? A tego to nie wiem. A to ja Ci powiem. 22 lipca. O! No. O! I co I więcej, dostaniesz żeby... czekoladki Ewery tak. i Cadbury. Cadbury, we bo to obok. Tak. Święto Wedla. I żeby nie było żadnej wątpliwości, to minister powiedział, że to taka data została wybrana specjalnie, a, a żeby podkreślić historię stadionu. Aha. No, a potem jeszcze a będzie... wiesz, to w tym widowisku będzie y, uczestniczył. Te... A, a roz... no ja nie. Rozmawiliśmy Rozmawialiśmy. Będzie... Wstrząsając... Zień Maciej będzie projektował Aha. kostiumy chyba, jeśli dobrze pamiętam. P Piruk będzie choreografię układał. Tak, tak. A mu muzycznie, to już nie pamiętam, jakąś on się nazywa. A ten, potem... co ze Stingiem występował ostatnio. Znaczy jego orkiestra. To ja nawet nie wiem ostatnie występy Stinga mnie słabo interesują, natomiast potem jeszcze jakieś motury tam będą jeździć po tym stadionie. A będzie Red Bull X Fighters. No i dopiero... dopiero... A to akurat nie jest pomysł, bo to impreza taka na świecie dość popularna. Tu umywaną drzwiami i oknami. Na zamknięcie stadionu dziesięciolecia zresztą. To też e... było, tak. Było to. się odbyło. Na innym mogłoby się wydawać, że stadion, który będzie czołowym stadionem Mistrzostw Europy w piłce nożnej powinien otwierać mecz piłka. Bukarski, ale to tylko na się tak może wydawać, no, no, bo znaczy nie wiadomo, by... czy tam jakikolwiek mecz będzie. Był taki pomysł, ale no. poszło o te loże nieszczęsne, o których rozmawialiście. No, o, o pieniądze. Nie, nie będziemy tego pieniądze, no. znowu wywlekać. Nie będziemy. Nie. No, nie wywlekajmy. Pewnie będzie w Łodzi na stadionie, to już chyba też mówiliśmy, na stadionie Widzewa no, zegrany mecz znowu? z Niemcami. No nie. To nie, nie, nie proszę nie, nie. Cię. Nie, do tego czasu już chyba parę innych stadionów nie, będzie. Nie, nie, no, no, czy, no, no, znaczy, znaczy przede wszystkim pierwszym otwartym będzie stadion w Trójmieście. Nie, pierwszy otwarty już jest w Poznaniu. Prawdziwie on tak no, słabo działa, jak już też rozmawialiśmy o tym. No ale jest... Możemy o tym rozmawiać ciągle, jak, a, jak on wygląda i działa. Natomiast pierwszym takim, no mam wrażenie, że, że może być tak, że z prawdziwego zdarzenia No to nie, będzie... to, bo to będzie pierwszy budowany od zera, no bo stadion w Poznaniu... Od jego, zera jego, nie. jego ból jest taki, że to jest... No on jest trochę, od zera do zera. Trochę zmodernizowany stadion stary i tak widać, że on jest taki uklejony trochę. No tu coś, hmm. tu się dobudowało trybunę która nie bardzo pasuje do trybuny, która już była i no i dach też gdzieś tam kulawo przecieka no i tak to niestety wygląda. No i będzie grane z Francją na otwarcie w czerwcu, czyli na rok przed Euro. Będzie grane... No bo Wrocław to chyba na samym, na samym końcu się, się odpali, bo tam oni mają problem. spory opóźnienia. No, no. no ale i tak problemy Wrocławia z problemami ukraińskimi to i tak się mają no niejako. Pikuś tak. We, w we Wrocławiu nie takie stadiony nie w takim tempie budowali. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Wrocławia. I głównie studentów Politechniki z lat 20. i 30. którzy konstruowali ten piękny obiekt. Dobrze, co tam dalej? Bo już... No co dalej? No, no, znaczy, znaczy, ale... Najpierw powinniśmy od tego zacząć w ogóle tam, to co znaczy, masz pod punktem pierwszym. Po, po, pod co, punktem co pierwszym jest, bo ja nie widzę, jest, jest punktem on? pierwszym ma Jest Robert, Kuba, jest Robert a, Kubica. No, to się... jest. E, tak, no e, znaczy. E, bo znaczy bo... Bardzo współczujemy Robertowi, trzymamy za niego kciuki i słyszałem, tak, że bo, podobno bo... rusza e, wszystkimi palcami ręki. No, tak, bo, ale generalnie bardziej mnie interesuje debata, którą tam puścił. Czy to Robert może, czy nie może, czy on powinien. A jeszcze do tego Środa Magdalena dzisiaj napisała w Gazecie Wyborczej, że jak ona jeździ samochodem, jeździ za szybko, to dostaje skandalicznej wysokości mandaty od polskiej policji. a, a on, A on... Nie, nie będąc Dużo w pracy, pieniądze. a on nie daje no już. nie będąc w pracy, bo jego praca jest formuła 1, przywalił, przywalił w coś tam i teraz jest takim bohaterem i wszyscy się zastanawiają, no, jak no, to się stało. No. Przypomniał mi się film, nie wiem czy pamiętacie, jak się ten film nazywał, w którym Fedorowicz jeździł najpierw na motorze. Doskonały, później... jest nie pamiętam, ale I tam jest taki jest moment, lusty. jak on właśnie jedzie już samochodem w rajdzie i go policjant zatrzymuje za przekroczenie prędkości. No, więc... może, może... Motod pani... Motodrama chyba się nazywa. Tak, dokładnie. Może Pani środa nie doczytała, że mimo wszystko to on tak sobie po prostu nie jechał tam sobie po ulicy. No nie, właśnie, bo przekraczanie prędkości w rajdach jest Wiesz, dozwolone. Tak. A nawet wskazane. No, no, wskazane bo... to... Ride, w którym należałoby jechać zgodnie z ograniczeniami prędkości. No, to też to, to, to, to, to było, no, to, to, to by było bo, tak, to ciekawe. tak, jak na przykład teraz Adam Małusz, nie, nie wiem, co wymyślił. Świet, świetny pomysł. Tak, wymyślił konkurs, w którym nie trzeba skoczyć jak najdalej. Taki Tylko będzie, to nie, do... najbliżej. Nie, nie. trafić nie. W punkt. Będzie punkt konkretny i kto najbliżej tego punktu Ale to wyląduje. w szybownictwie i w lataniu precyzyjnym, tak zwanym. A to bardziej się tak, zdarza. Tak. I to jest właśnie, bo niż w, ba w baloniarstwie bo, też to fir, fir, Firma Red Bull jest sponsorem Adama i to będzie taka, taka impreza Red Bull'a ciekawy gdzie ten punkt się będzie znajdował. No to spęgował. jest, nie, nie wiem. No, no, no, no, gdzieś, nie, nie, tam myślę, tam myślę być... że będą dwie serie, i każdy Aha. z zawodników będzie po prostu. Trzy. mają być trzy serie. A, no, to trzy to serie, i jakby wynikiem jest suma odchyleń, tak? Czyli im mniej, mniejsze masz odchylenie, nieważne, w którą stronę, to wygrałeś po prostu. Chciałbym chciałbym to, na to popatrzeć. Bo no, to jest, dokładnie. Już zresztą to Adam Dużo mówi, że... o, dużo mówi o, o talencie skoczka i u, jego umiejętnościach y, na co dzień, bo tak, no, czy ważne... No odbić się i polecieć 250, to każdy głupi <głosy> <głosy> <głosy> Nie, bo myślę, że to pomysł będzie taki, żeby nie, oczywiście nie ustawiać tego punktu gdzieś bardzo daleko, tylko właśnie tak rozsądnie, rozsądnie ustawić. Myślę, gdzieś... że każdy zawodnik powinien mieć trzy różne punkty, tak? No nie, to będzie ma być jeden. Ma być jeden Aha. narysowany punkt na, na skoczni i trzeba będzie w trzech próbach jak najbliżej jego trafiać po prostu. Aha. Nie będzie zmieniany jakby co chwilę, tylko. No to jest zawiodłym. się. Trzeba będzie, <laughs> trzeba będzie celować w, te, w ten jeden konkretny... Znaczy tak to zrozumiałem dzisiaj. Ale, ale... No, bo, wiesz, no to jeszcze są projekty dopiero, więc... No, to ja myślę, że oni to jak już, jak już można... Na no, to pewno to wszyscy skoczkowie zna... Red Bulla jakby obligatoryjnie będą musieli, bo to impreza no, to, Red Bulla. To, to już nie jest źle. Ale jeszcze paru, paru innych tam na pewno. Aman się zgłosił, że chce Urman z tych nie Red Bullowych, więc... Może być jeszcze ciekawie. jak to w Polsce, to paru Polaków wystarczył jedno w że ostatnio nieźle skacze. Małysz twierdzi, że z żyłą niejakim sobie takie konkursy na treningach robią. Ja byłem kiedyś, powiem Ci, na, na treningu Andrzeja Grubby i Leszka Kucharskiego. Będąc na dzieckiem... Prawo, przepraszam, mogę bardzo... <laughs> bo wiecie, że Polska Liga Tenisa Stołowego zyskała sponsora. To ostatnio przeczytałem, i sponsorem tym zostało miasto Białystok, które dodatkowo, w ramach jakiejś tam dotacji. Moje Zulu miasto ma... to Białystok. Nie, oni mają takie hasło: Wschodzący Białystok. I tak, tak się to jest, wszędzie. To jest. W związku z tym oficjalna nazwa w tej chwili jest Wschodzący Białystok Polska Superliga Tennisa Stołowego. <laughs> Gdyby, gdyby, ta, gdyby ta wschodząca Biało, Białostock... Nie się tak nie śmiej, bo wasze miasto też ma bardzo ciekawe pomysły na nasze promocję. Miasto, tak. ja tak. trakcie... Ale do dągi wapi... In... nie, już nie jak działa. Jak ja... Nie, tak. już nie działa. Tak, na no to jest, jest Zapomniane zostało. A jak się nazywa ten y, y, y, maskotka Kielc? Jakiś ząbek? Czy czy, jakiś... Nie, kieł, kiełek? kiełek. Kiełek. No, Kie... no ten dzik taki. Nie, nie, kiełek, jakoś tak podobał kiełek, kiełek. kiełek? Tak, kiełek. No, no to... Ale nie kielc, proszę tylko wiwe się... kielce. No, wszystko jedno, proszę się nie, nie śmiać ze z tego białego stoku, <grym> jak się macie kiełka. W Natomiast... znaczy, ja nie śmieję się z białego stoku, tylko z tej całej nazwy, która składa się z 86 A. wyrazów. i... Wracając do. Kiełek, wiwe kielce. Wracając do Adremu do Gruby, tak. i, do, i do Andrzeja Gruby, który był jednym, no, największym polskim tenisistą stołowym mimo wzrostu, bo tleszka Leszka Kułarskiego był jakieś dwie głowy niższy, to polegało to na tym, że najpierw tak grali tak szybko, że piłki nie było widać na rozgrzewce, a później na przykład w ramach serwisu robili sobie takie dowcipy, że młodsi słuchacze to muszą iść do numizmatyka, nie, do od monet. Numizmatyk, tak. Nie, to tak? ten, co zbiera monety, Nie. to numizmatyk. No, to muszą iść tam i kupić. Nie, ten. numizmatyk to zbiera to znaczki. znaczki pocztowe Nie, to, przecież. To od monet, kto to jest ten specjalista? E... No właśnie. No. Dlaczego się na mnie patrzysz. No, bo ty będziesz znał to słowo. Będziesz wiedział. Będę wiedział, będę wiedział. <śmiech> Nie wiem. Specjalista od monet to no numizmatyk. No Znaczył no nie... to filatelista. filatelista no. Jest, no jasne. Muszą, iść do... muszą iść tam i kupić sobie 20 złotówkę z nowotką Marceli. Myślę, że Była... właśnie straciliśmy po, połowę słuchaczy. A przynajmniej szacunek połowy no, słuchaczy. No to, to już straciliśmy dawno. No więc muszą iść sobie kupić 20 złotówkę z nowotką Marceli i położyć ją na stole do tenisów. Myślę, że to mniej więcej 5 złotówka obecna tak wielkościowo. No trochę większe chyba to było. Natomiast polegało to na tym, że Leszek Kucharski układał to w różnych punktach stołu, a Andrzej Gruba serwując starał się trafić prosto w monetę. I później vice versa. Procent trafień był tak niewiarygodny, czy to było zaraz za siatką, czy to było przy linii końcowej, czy to było gdzieś w środku, z boku, obojętne. No siedziałem, a co? 40. Znaczy, bo serwowanie w tenisie stołowym jest trochę inne niż serwowanie w tenisie ziemnym, czyli to jest jeszcze, jeszcze trudniej, trudniejsze, tak, bo, najpierw, bo najpierw trzeba odbić, odbić piłeczkę od własnej. Na, no tak, tak no. No, tym bardziej byłem ja zadziw... szczególnie, że grałem wtedy w tenisa stołowego tak bardzo po amatorsku. Jak patrzyłem, co tam się dzieje, no to jest, to, to po prostu, no, nie dziwię się, że ci ludzie osiągnęli to, co osiągnęli w tej dyscyplinie to trochę tak, jak Marcin powiedział, czasami te, te ich treningi to, to, to dziwnie, dziwnie wyglądają, ale e, oni się przy okazji doskonali e, ja Nie doskona do... mi to o dziwnych treningach. No jak to, nie? Kiedy? No przed chwilą. Nie wiem. Mówiłem o dziwnej nazwie polskiej ligi, ale nie mówiłem nic <śmiech> <mi> o <to> treningach. <śmiech> Dobrze, zmienimy temat. Czyli no to ja chciałem że... Ale nie wiem, czy to ja w niej jestem, czy, czy redaktor zawada. Nie, redaktor zawada. No bo ja jestem tenisem stołowym. Dawno nie mówiliśmy o tenisie stołowym. No nie mówiliśmy, to prawda. No, zawsze możemy zacząć śledzić na bieżąco wyniki wschodzący w Biały Stok Polskiej Superligi Tenisa Stołowego. Jeśli jesteśmy przy takich rzeczach, to możemy porozmawiać również o opaskach yy, piłkarzy z Bytomia. To jest dopiero historia. Nie wiem, czy słyszeliście. Oczy. Mianowicie yy, piłkarze z Bytomia posiadają takie opaski, które są z, z wykonane z, z silikonu i tam jest coś, co jest wykonane z materiału, który się nazywa mylar. A, to są te słynne, te, te co? Beckham ma 4, ta, a dokładnie. Shaquille Lonil ma 5. no I dokładnie, one... tak. I, I że... tego miliony egzemplarzy sprzedali na świecie ta. jacyś, jacyś I, goście. I tam. W takiej jest... normalnej, gumowej bransolety no. no nie, bo ona nie jest normalna, gumowa, tylko tam jakieś fale. Ona... Fale ta, ta, ta, ta. strale <laughs> Dobra, to... Fale i podobno piłkarze podeszli do tego na początku z dużą rezerwą, a potem każdy chciał po dwie. No, Beckham ma 4. No właśnie. Musi to działać. Tak? Ale on nie gra w piłkę. Czasem gra, no, znaczy grał. W czasem roku, gra. W tym roku grał trochę czasem. Nie ja znam te opaski. No się nazwałem jakoś tak power balance, tak? Czy jakoś Coś tak? Coś takiego. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No Generalnie jest jakaś chodzi ogóle, o to, że... No to no ja wrzuciłem zresztą chyba linka w, w komentarzach pod którymś podcastem z artykułem. Ale, po, ale podobno, właśnie, właśnie nie nie chcę mi się w to wierzyć, ale na przykład mam e, e, znajomych, co to na przykład uczestniczą w walkach różnych dziwnych, typu ulicznych. No nie, MMA albo coś takiego, tam bokserzy, fight, no różne, nie znam się na tym kompletnie, więc nie będę się wypowiadał. E, na no wszelki no wypadek pozdrawiam. Trzeba, so, trzeba sobie postać na jednej nodze, a drugą na przykład kopać tą gruszkę do, do, do kopania. Raz, raz z prawej, raz z lewej. I oni są zachwyceni, że jakim to e, moim zdaniem placebo pomaga w kopaniu tej gruszki. Sadownicy powinni sobie kupić trochę. Taki. Nie, no sadownicy te raczej gruszki zbierają. No najpierw muszą zasadzić. A później skopać. Tak, tak a propos dzisiaj, dzisiaj, to przepraszam, to ja powiem głupi żart teraz jednak. No tak. No. Bo, bo tak dzisiaj jak yy, zmiana w polskim zespole nastąpiła podczas meczu, to pomyślałem sobie, że piłkarz gol powinien zawsze grać od początku meczu, bo inaczej to w trakcie meczu trzeba wpuścić gola, żeby był na boisku. I to, to no to jednak... <głos> Aha, to było A, ja, słaby, wie, a tak? ja wiem, do czego miałem tak? nawiązać. No, miałem nawiązać do Roberta Kubicy, o którym... Yy... No właśnie, bo tak zaczęliśmy... I... A bo Robert za... Kubica też tą opaskę nosi. nosi. I też się to zachwalał. Tak. To tak, no tak. Znaczy ja... Sportowcy, ci tacy słynni, to ją zachwalają, podejrzewam, z jednego prostego powodu, bo im firma produkująca płaci za to, żeby je zachwalali, więc, więc to robią. A droga jest taka opaska? Coś coś nie, no ona kosztuje... No sto, droga, ona prawie 100 dolków kosztuje, tak, gdzieś w okolicie. No nie, w Polsce to można za 180 zł kupić. No tak? To można? To może 50 dolków, no to przesadziłem. No ale to... Ale zdarzy że ci, co ją robią, sprzedają, sprzedali Czy pewnie, parę pewnie kupują, to... pewnie kupują to w Chinach za... Yy... Złotówkę. Z transportem. <laughs> Ale dokładają do tego tą tajemniczą substancję, której składu nie zdradzają, ponieważ nie, jest no to, tajemnicza. Bo tą substancją teoretycznie ma być yy, ładunek minusowy z jednej strony nadgarstka, magnesowy. I plusowy z drugiej strony nadgarstka, a oprócz tego, jakiś tam coś, co ma przebiegać przez nią. No. Dobrze, zostawmy to. Ja, tak, tak, ja błagam. Tak, tak, zostawmy. No jeżeli chodzi o. No bo bardzo o Roberta, tak. No Chciałem bo... się skupić na tym, czy on y, miał prawo jechać y, tą Skodą, nie czy, no, czy nie. Wiem. No, już wiemy, że kontrakt mu nie zabraniał. Szef jego, ten pan Bulie. Mówi, że nie było zakazu, więc no to jest kwestia bardziej decyzji takiej no Kubicy, czy warto było dla hobby de facto ryzykować stratę całego sezonu. Tak, z tym, ja też usłyszałem no, słyszałem rozmowę z, z Krzysztofem Hołowczycem na ten temat, który mówi no bardzo fajnie, tylko że to nie był pierwszy rajd Kubicy i on w tych rajdach jeździ, jeździ, jeździ od roku mniej więcej czy dłużej i jakoś nikt wcześniej nie, nie, nie, nie podnosił tego, tylko mówi że wszyscy, że bardzo fajnie, że startuje w rajdach, że no wprawdzie sukcesów to on za wielkich nie miał, ale sobie jakoś tam radził. Zresztą sam Kubica mówił, że on po zakończeniu kariery w Formule 1 chce kontynuować karierę jako kierowca w WRC i jeźd jeździć w rajdach po prostu, więc to nie tylko było hobby, tylko trochę też e, no, praca na swoją przyszłość, tak, na, na, na jakby kontynuowanie swojego życia sportowego po skończeniu kariery w Formule 1, więc... No a poza tym to... No to jest takie rozmawianie, wiesz, no... no tak, poza tym ja uważam, że wiesz, yy, yy, są ludzie, którzy uprawiają yy, określone, yy, określony zawód, tak? Yy, jeżeli rzeczywiście yy, zapisuje im się w kontrakcie zakaz, tak jak zapisuje się piłkarzom zakaz jeżdżenia na nartach. Na przykład, na motorze. Na motorze, po wielu wypadkach. NBA też wszyscy mają zakaz Wie, mają wiele To zakaz. Jest no, na przykład. Ale, ale na przykład Herman Mayer to jest człowiek, który praktycznie stracił nogę na w motorze, w na, nie na nartach. Tak. E, tak. No. no to się okazało. Mark Weber na przykład. Tak? Cały poprzedni sezon jeździł, czy pół sezonu jeździł ze złamanym obojczykiem, bo się nie chciał przyznać, że też tam, nie wiem, nie pamiętam, czy na nartach, czy na rowerze sobie, czy na tak, motorze, ale się nie przyznał, bo wiedział, że miał to zakazane, tak? I... Poza tym, rzeczywiście, to jest tak, że jak ktoś poczuł y, raz piąty, dziesiąty, setny, y, taką ta Robert Kubica to tak ma, że on generalnie... Y, Zamiast porannej kawy musi 300 na godzinę sobie zaaplikować. No nie, no, ale wiesz, no, to jest jego... Y, znaczy, ja wiem, że pasja niewiele usprawiedliwia w takim wypadku, ale nie zakazuje mu tego kontrakt, robi to, co kocha. To nie jest, tak, jak, to tak, jest. Jakby, tak, jakby człowiekowi zakazać oddychania, tak jakby mu zakazać yy, jedzenia. Znaczy, on po prostu musi się przemieścić, on, on, on nie mieszka w Andorze, pojechał na rajd. Nie płacą mu za to, to, to, to żadnych pieniędzy. Był, tak, tak, tak. tak, To nie wandorze kraju, tak? Bo to, nie, to nie jest jakieś tam miasteczko we Włoszech. We Włoszech, tak. tak. On, no, no słuchajcie, znaczy jest jakby oczywiste, że, że jest to jego pasja i że robi to dla adrenaliny i być może to robi dla swojej sportowej przyszłości. I to mnie w ogóle nie dziwi, że on chce w tych rajdach startować. Mnie tylko dziwi, że takiego zakazu nie było. Bo to mnie to nie dziwi. Mnie kompletnie dziwi, dlatego że ja podejrzewam to są tak ogromne że... pieniądze i mm, Dziwi, dziwi mnie szefostwo teamów formuły, które nie zakazuje tego typu rzeczy swoim zawodnikom. No mnie to w ogóle nie dziwi. Nie, znaczy, nie... Ja podejrzewam, że to musiało być tak, bo to oni chcieli, żeby on do nich przeszedł, tak? Oni próbowali go zwerbować i może to na przykład był jedno z jeden warunków, wyciwał. które Kubica hmm. postawił w momencie, gdy powiedział dobra, przyjdę do was, ale tą klauzulę kreślimy, tak, z kontraktu i, i tyle. No i oni na to poszli, bo... nie wiecie, jak jest z innymi zawodnikami. Różnie. Wszyscy mają, znaczy różnie. większość nie, ma jest, zakaz. Jest no, ruch, ale większość ale ma zakaz. Różnie. Jest tak, że generalnie są zawodnicy, którzy się na to nie zgadzają. Po prostu w kontrakcie i koniec. Tak, I znaczy, to muszą dyskusji. być to, oczywiście ci czołówki, bo no, wiadomo, że za jakiegoś tam nie wiem wit Antonio Luci, podejrzewam łyka każdy kontrakt, niezależnie od zakazów, no bo po prostu chce jeździć, tak? Nie ujmując nic panu licznem, tak mi pierwszy no. do przyszedł akurat w tym momencie. No, a wiadomo, że nie wiem, Schumacher, czy Alonso, czy, czy nie wiem, czy Jenson Batten. Jak... Ale akurat Schumacher na przykład rozgrywa mecze piłkarskie, rozgrywał grając, znaczy jeżdżąc w formule. Organizował mecze w Monako, gdzie może. I on gdzie, też, gdzie, jak pamiętam, startował też w jakichś takich no może nie, może nie w rajdach. Ta, nie takich startował w pokazowych, gokardowych rajdach. Także. To, to jest taka płynna granica, bo wychodzisz grać w piłkę, ktoś Ci wjeżdża flizgiem, no nawet w meczu towarzyskim i łamie Ci nogę, tak? I, i nie macie przez 3-4 miesiące w Formule 1. Yy, Schumacher startował, także to mimo wszystko, to... Yy, Eee, nie, no, za, mnie się za, zabezpieczenia. Bo, bo to nie jest kwestia tego, że, że Kubica jechał w złym samochodzie. Nie, to jest to W jakiejś gównianej formule wiesz, Fiata 125P między nowosądyczyzną a, a, a zamościem, tylko po prostu. Gówniana formuła Fiat <laughs> 125 nie, no to, ja, ja, znowu, ja znowu się powołam na chołowczyca, na który powiedział po pierwsze no trzeba sobie zdawać sprawę z tego i jakby to, to też mam wrażenie, że nagle niektórzy odkryli, że rajdy samochodowe odbywają się na zwykłych drogach. No, Jak się jedzie przez las, to się jedzie przez las i można się władować w drzewo, bo nikt nie wytnie pasa, nie wiem, sześciu metrów drzew wokół lasu, żeby było bezpieczniej. No jeździ no, się przez las. miał wypadek w, w okolicach Suwałk jadąc prywatnym samochodem ładował się normalnie w rodzinę jadącą bo pomykał po prostu trochę za szybko i no, spowodował ciężki wypadek, gdzie rodzina jechała normalnym samochodem przecinką leśną no i no, zresztą on też sobie no tyle tak, rzeczy w tak, życiu tak, połamał tak, tak, że... tak, tak, no dokładnie, czy, czy na przykład są rajdy po tych górskich dróżkach gdzie, to no też Kołowczyk miał taką akcję, że po prostu nie zmieścił się w zakręt i leciał w przepaść tam parę parędziesiąt no, metrów no. w dół plus dachowanie do tego i jakby no, tak te rajdy się odbywają i jakby tutaj nie ma co narzekać na to, że było złe zabezpieczenie trasy, bo nikt trasy nie zabezpiecza po prostu. No, tam były normalne barierki, które tam stoją prawdopodobnie od paru lat i, i po prostu tam stoją. Kubica no, miał pecha, bo tak nieszczęśliwie w tą barierkę trafił, że po prostu ją złamał i część tej I barierki wbiła no się w samochód. Do Też jakby gadanie o tym, że zła konstrukcja Skody, no to jest bzdura, bo, bo nigdy nie zgadniesz, którędy ta barierka wejdzie. No w każdym samochodzie, podejrzewam, jest szpara, przez którą mogła się przecisnąć. No to nie jest wada konstrukcyjna samochodu. No jakby... znaczy, teoretycznie przez y, klatkę nie powinna się przebić. Ale to nie jest kwestia konstrukcji samochodu. Bo Ale jakby... Klatki wewnętrznej, tak? W sensie klatki, która broni, y, wiesz, no... Pilota no, nie i sądzę. Myślę, że nawet to, to jak nie wejdzie tamtędy, to mogła wejść szybą i na jedno by wyszło. No nikt nie... znaczy, takie rzeczy się zdarzają? No wystarczy popatrzeć, nie wiem, na YouTube, jak wpadają drzewa przez szybę, tak? Tak, no jest taki słynny filmik tej polskiej tak, pary, tak. E, tak, tak, na radzie, gdzie gdyby ta, ta gałąź przesunęła się o pół metra w którąś stronę, no to... To któryś z nich by, by, ja by... skończył bez głowy, no. Tak, albo, albo z przebitym. Bywa, jest... no ale to wiesz, no, to ludzie giną y... znaczy, to tak... ludzie giną i na, na, na radzie Paryż-Dakar są praktycznie co roku wypadki śmiertelne. I nikt się nad tym jakoś nie, nie zastanawia na przyszłość. To znaczy na no no tak, no, to jak będą, no Wiadomo, że rajd to nie jest. Yy, znaczy, wiesz, no, zabawa to nie są no tak? To, to... No. Wiadomo, jak, jak to wygląda i jakby. Ee, no tak jak jeszcze, każdy wypadek, czy to jest, nie wiem, wypadek lotniczy, czy wypadek samochodowy, no to jest jakiś zbiór kilku pechów jednocześnie, które się przydarzają. Tak? Bo z reguły tak jest. Powiem ci, że przed komisją to byś nie mógł stanąć. Jedniczą. No nie, znaczy wiesz, no ty, ty każdy, każdy z tych. Posądzony o to, że jesteś zwolennikiem nie tej, nie tej partii, co powinna Prócz, e, okay. wróć. Wróć. wróć tak. No i tak się przydarzyło kubicy teraz kończąc, że po prostu miał pecha. Miał pecha, bo akurat był nierówny asfalt, bo trafił w, złą, w złym miejscu w barierkę, bo barierka jakimś cudem się przebiła przez jakąś pewnie wąską szczelinę. Pewnie jedyną, którą, przez którą mogła i parę milimetrów w lewo lub w prawo może by się gdzieś tam zatrzymała. No i tak można wymieniać. No i jakby szczęście w nieszczęściu, znaczy, że... Wiesz, że... No, no, no, znaczy, umówmy się, no taki sport, to jest tak, że jemu, żeby dzisiaj, dzisiaj mu założyć dodatkowe opatrunki, trzeba było mu zdjąć szynę, którą ma w ręce od lat 6 czy 8. Są, są sportowcy, Pastrana, y, taki sportowiec y, na przykład. No właśnie który, Herman Mayer, y, Her który, który, Mayer ta, który w nogach w, który, chyba już nie ma własnych kości. Tylko... Y, kości, ścięgie, mięśni, tak, wszystko, to są, no. po, y, po, po przeszczepach wrócił y, no, i może nie jeździł na takim poziomie, na jakim jeździł przedtem, no ale mimo wszystko. No, y, to jeszcze tak. mi się drugi, drugi film przypomniał Polski, był kiedyś tak jeszcze z kobielą, jak on. Właśnie był kierowcą rajdowym, miał ciągle wypadki, ciągle mu coś tam przeszczepiali. przeszczepiali był... Łącznie z, z kawałkami mózgu i, i tak był dalej. Im, I został gdzieś, innym człowiekiem. Tak, osobowość stracił <śmiech> zupełnie, już tam nie wiedział, kim jest, bo miał. <śmiech> Co to za film był? Film? Kobieta gra w głównej roli, ale właśnie. To nie był Wajdy film? Nie, nie, raczej nie Wajdy. To jest, taka, to jest komedia w sumie. Taka... Znaczy w sumie taka to... a, to może, to tak... a czy to nie jest motodrama? Ten film nie jest to właśnie się motodrama? Nie, nie. Nie, no właśnie, nie. kurczę, nie wiem, mylą mi się teraz te dwa filmy, natomiast ten jeden był kompletnie śmieszny od początku do końca, ale powiem ci, że jak pomyślałem... Ten dzisiaj, z tak? Tak, a jak pomyślałem, że dzisiaj, że nagle ktoś miałby zacząć coś wymieniać, to... No tak, bo ten jest do pewnego momentu, no co nie jest śmieszny, <laughs> bo jest w takiej konwencji zrobiony, no ale rzeczywiście już później facet się składa z tylu kawałków, że się gubi, a jeszcze równocześnie tam jest jako, są jakieś takie sytuacje, bo on ma przeszczepy od kierowców, którzy zginęli z reguły i tam w pewnym momencie ma cztery żony na przykład, bo wszystkie twierdzą, że on jest ich mężem, bo ma Czekaz coś Po tam. czym to poznają? No bo on składa się jakby w jednej czwartej z każdego z nich. No. Ja też to nie pyta. prowokuj rozwodowanych. Ja, ja, ja ci się chodzę. Ja w Kolejny żart słowny. Za wszystkie, wszystkie jakoś tak wokół tego samego tematu krążą te żarty. Słowne. Jajcie ludzie. Taki to Ja się z... chciałem się zapytać dzisiaj. za to. Chciałem się zapytać za to. Was. No pytaj się. Dlaczego nie było zawodnika Mierzejewskiego, zawodnika Jodłowca. No to o tym już mówiliście chyba. Mówiliśmy, że z prezesem Wojciechowskim się tak. e, trenero, nasz po, pożar. No, ale ja myślałem, że, że jednak w końcu zagrają. Na przykład dzisiaj z Norwegią. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast. No, no, no było tak, że ten trenero się obraził. no się uniósł. z strzeli, znaczy, Moim zdaniem focha i... to obaj się obrazili, jeśli tak. pan i pan. Znaczy, wyraźnie się... to, było, to było na zasadzie: dogadaliśmy się i każdy jakby no. Ty jakby to powiedzieć. No każdy niby ustępował, ale tak ustępował, żeby nie ustąpić. Mm, to jest te, te, te nic... Nie wiem dlaczego, ale przed oczami mam taki Obrazek, jak to Bolek i Lolek stają naprzeciwko siebie próbują podać sobie ręce, po czym obaj ręce cofają i pokazują sobie kciukiem za... właśnie, to jest żarcik obrazkowy taki trochę. Tak, jest, właśnie to, opowiedziałem. To, żarcik, żarcik gestowy taki, jest, To jest obrazkowy. Podają sobie tak ręce i tak, cofają, ale obaj to robią równocześnie. No to ale jak sobie... to, Jakby jakiś dzieciak kiedyś zrobił chyba jakiemuś piłkarzowi taką takiego psikusa, taki filmik w internecie był, jak znam. właśnie, jest znany jest tego właśnie żart, tutaj mam jest. wrażenie, że obaj zrobili ten żarcik yy, piłkarzom grającym w Polonii i większe zdecydowanie yy, Tylko piłkarze większy chyba... żal mam do, do pana prezesa, dlatego, że jak się ma piłkarzy, którzy zasługują na to, żeby grać w kadrze yy, w swoim klubie, to powinno się to umieć uszanować, dlatego, że Adrian Mierzejewski, je, bierze się, się go na granderby, tak? a potem co? Potem przychodzi do meczu międzypaństwowego, do budowania kadry. Mam wrażenie, że gdyby dzisiaj Mierzejewski, zawodnik, grał w środku pola, to raz, reprezentacja, patrząc dzisiaj na środek na, na, boiska, miałaby z niego dużo większy pożytek. Dwa, Adrian Mierzejewski byłby znacznie bliżej występu na euro, 3. Yy, wartość jego yy, dla klubu Polonia warszawa yy, i dla. Wiesz, no, co na taki zarzut odpowiedział prezes Wojciechowski no, o, o wartość? No wiem. Yy... On co odpowiedział? Bo może ktoś on zasuwa, Powiedział, że nie, on nie ma w planach piłkarza Jerzyjskiego sprzedawać, więc to go obchodzi, jaką on ma wartość. Yy. No to ja mu gratuluję. No i więc jeżeli piłkarz mierze jest, i pójdzie tropem innych piłkarzy, których nie miał zamiaru sprzedawać pan prezes, to mogą odejść za darmo. No właśnie ból jest taki, że każdemu piłkarzowi wcześniej czy później kończy się kontakt. Niekoniecznie musi natychmiast pobiec do prezesa podpisać Szczególnie do prezesa, którego nie chce puszczać tak. na, na reprezentację. No. I którego nie obchodzi jego wartość. Tak, także. To jest tak, że rośliny niepodlewane nie rosną po prostu. No nie, no, wiesz, no jakby roz, rozważanie nad pomysłami prezesa Wojciechowskiego. No tak, no bo, y, znaczy dla, dla, dla takich piłkarzy, którzy zagrali w kadrze 6 spotkań, 5 spotkań, tak jak Jodłowiec, tak jak y, Mierzejewski, y, Sadlok, y, Sobiech, to są ludzie, którzy nie mają w dorobku y, 20-30 spotkań, tak jak Błaszczykowski. Nie mają pewnego miejsca reprezentacji I, i, i każdy mecz bez nich ich oddala zdecydowanie od tej drużyny. I szarpanina tego typu na pewno, na pewno nie przyczynia się do tego, że wywalczą sobie miejsce w składzie. Bo takim występem jak dzisiejszy Kamil Glik na pewno jest bliżej kadry e, niż Sadlock czy Sobiech, którzy w tej kadrze nie zagrali. E, może akurat to, co zagrali Obraniak e, w środku czy Roger... Guerreiro. No, Roger to grał, wiesz, tam 10 minut. On zagrał pro forma. Tam no. nie czepiam, On zagrał tam, pro forma, no ale jestki to jest dla mnie pewniak, Pewnie dla yy, że się... No tak, no bo Braniak niestety w, w, w klubie jest jednak głównie rezerwowym. Po nim to widać, że on, on nie gra, on gra po 10 po 15 minut co tydzień. No i to widać niestety, że to on w ciągu roku zamiast jakby zyskiwać, on traci. No jest, jest piłkarzem coraz słabszy. Fatalne jest to, że przy całej niekonsekwencji Smudy Wojciechowski wyty wytykając mu tą niekonsekwencję, może powiedzieć, jak będą dobrzy, to i tak ich powołasz. Yy, bo jeżeli powołuje, zapowiada powołanie Peszki, yy, no nie, po nie, tym no, to, fajnie... to wiesz... Natomiast, no bo uważam, tutaj trudno, że natomiast bez... uważam, że cała ta sytuacja jest, jest bezsensowna, beznadziejna i szkodzi Polonii Warszawa wizerunkowo, reprezentacji Polski. Ja wiem, jeżeli nie... chodzi o rozegranie minut tych zawodników, którzy powinni. Bo dzisiaj Mierzejewski czy Jodłowiec powinni zagrać, Mierzejewski myślę cały mecz, Jodłowiec ja myślę 20 szansę. minut spokojnie do tego Sadlok albo sobie, no to może dzisiaj akurat za, myślę, mógłby że za, za Jelenia, za Jelenia, za Jelenia mógłby spokojnie, wejść, bo no. Jelen dzisiaj zagrał nic ale Sadlok myślę, że gdyby wszedł na bok za Dudkę bo grywał na tej pozycji, też mógłby zagrać spokojnie 30 minut więc ta decyzja obu panów zaszkodziła absolutnie wszystkim, łącznie z nami. To najbardziej piłkarzom, niestety, którzy są najmniej winni akurat tej sytuacji. Znaczy, bo ja się, ja, ja się im w ogóle nie dziwię, że oni tej decyzji nie kontestują. Bo co oni mają powiedzieć swojemu pracodawcy, którzy. No nie, no płaci chłabie, no Pieniądze no nie na nie co nie dzień. Nie oni mają nie powiedzieć: nie... wal się, bo, bo my, dla nas kadra jest najważniejsza, a oni wiemy, jak pan Wojciechowski odpowiada zawodnikom, którzy stają o koniem. No. Tak, znaczy, no, Z tego, co wiem, to wszyscy jakby do trenera Smudy dzwonili, rozmawiali z nim i jakby no, on chyba też, do nich akurat nie ma pretensji. No, z tego, co tam dobiegają jakieś informacje z, z Portugalii, że mówią, z nimi rozmawiał, oni do niego dzwonili, no i mówili mu, że, że no, chcieliby przyjechać i bardzo by, no ale no, sytuacja jest jaka jest i jakby no, jeszcze gorzej by było, gdyby oni wbrew Wojciechowskiemu przyjechali, a on później po złości to, to spokojnie go na czego spokojnie stać, by ich na przykład odsunąło od drużyny na, na jakiś eee, czas i, i wtedy byłoby jeszcze gorzej. Co ciekawe, to w najlepszej sytuacji znalazł się Smolarek, który w, na obozie przygotowawczym Polonii Warszawa był absolutnie wyróżniającym się piłkarzem i on był najlepszym strzelcem tej drużyny w meczach e, gol z Zenitem. E, wcześniej dwie bramki w, we wcześniejszych spotkaniach na obozie. No, wiesz, to jakby ale nie miał powołania, więc mógł sobie spokojnie, cicho siedzieć, ale myślę, że jeżeli będzie grał na takim poziomie, na jakim grał w Polonii w zimie, to też doczeka się prędzej czy później powołania od trenera Smudy, także możemy zamknąć temat, bo lepiej chyba pomilczeć nad, nad no, tym, niestety, co, co Pan, póki, co pan no, Wojciechowski jest, wyprawia. Jaki Pan Wojciechowski jest w piłce polskiej, no to takich sytuacji możemy się spodziewać. Co chwilę zresztą no, zmieniło się też to, że Paweł Janas w końcu miał, miał dość, znaczy albo, albo Wojciechowski miał dość jego, bo to trudno powiedzieć, w którą stronę to się odbyło. I mamy nowego tam teraz dyrektora sportowego, Marek Znaczy bardzo, bardzo Paweł, ma... Paweł Janas, wielki przyjaciel prezesa. No już nie, wiesz, Został nie. odstrzelony. No. Bycie, no, ale... prez, bycie przyjacielem prezesa Wojciechowskiego to jest taka dosyć krótkotrwała fucha. Natomiast dyrektorem sportowym ma być DZF, Tak. A nie, teraz, teraz już CITKO. Już CITKO w ogóle dzisiaj prezes Ale Wojciechowski powiedział, że żaden ma, transfer... Nie ma ten transferów ten... Be, bez podpisu citki. No... Tak, to już jakiś holenderski agent, kolega trenera go zdenerwował, więc... On, no się, myślę, szybko, on że, się szybko, to, się chłopak myślę, denerwuje. Marek więc... CITKO też długo nie, nie pociągnie na tym stanowisku, jak zresztą nikt w Polonii, no. no. tak, dyrektorem sportowym przez jakiś czas był Radosław Majdan, teraz jest trenerem, trenerem że to wiesz, to jest takie przesuwanie, tak to sobie można po planszy, nie wiem, jak się gra w grzybki, jak się ma 6 lat. Jedyny tam tylko trwa ten, tak się nazywa, nazywa Ciszewski chyba. No ale powiem Ci, że jeżeli chodzi o sztab taki, nawet zaplecze klubu, to z dnia na dzień zamiast rzecznikiem prasowym możesz zostać odźwiernym i vice versa. No, tak, tak, Także tak, to tak, jest tak, w ogóle to jest taka był też tam taki jakiś, taki inny pan to się chyba pożyczki nazywał to też już poszedł w odstawkę w międzyczasie bo już się gdzieś tam naraził no, tak, taki urok pracy, pracy w tej firmie no, no wiesz no źle staniesz i nagle się możesz okazać że zamiast że zamiast, że zamiast Do biura, to to to na ulicę i miatełkę dostaniesz no, to jest niestety no, ja jako kibic poloni warszawa no, mam, z tym, ten... mam z tym duży duży niestety ból no, ale to jest taki poziom zarządzania jak to pan kolaską podjeżdża i nie w tą stronę pobiegłeś. No, no to trudno. My, my z na naprzedzie i jakoś to będzie. No, no troszkę tak. Nawet nie, znaczy, nie, znaczy, nawet, nawet nie wiem skąd ten cytat w tej chwili, nie pamiętam. To ja rozpocznę. Ale nie, chciałem tylko jeszcze kolej... powiedzieć, bo tak mi się no. ostatnio, nawet też niestety nie pamiętam, kto to powiedział, ale takie, takie zdanie a propos, a propos też pana Wojciechowskiego, tylko tak właśnie nie wprost mówiąc, że jednak cały czas się potwierdza sytuacja w Polsce, że elity finansowe się bardzo rozminęły z elitami eee, tymi... Słowo elity tutaj jest zupełnie nie na miejscu. No nie no, ubiegł... z intelektualnymi. Dzisiaj tj. tak, tak przypadkiem, nie e, przypadkiem siedząc w domu i pracując w Nie no, no, pan to jest finansowa elita no takiego no, no, kraju. To kraju się, że... Czy ci się to podoba, czy nie, no. Mi się nie podoba, no, ja no, wiem, mi... ale nadal nią jest. No, no mnie to nikodemem Dyzmą, bo dzisiaj go właśnie obejrzałem yy, siedząc w domu, pracując sobie przy komputerze, jak to zarządzał majątkiem pana Kunika-Welkunickiego, to tak mi to na kilometr po prostu, no, aż, aż, aż bolało. Dobrze, to może końca o tych elitach finansowych. To nie są elitami finansowymi. No, naprawdę. dobra. Ja chciałbym poruszyć taki temat pokrewny mimo wszystko. Mianowicie, nie wiem, czy wiecie, że 1 marca rozpoczyna się sprzedaż biletów. Nawet wiemy, ile ich jest. 40%. 41%. 41% Jeden to jest dla nas. Bo nagrywamy to drugi raz. No. Znaczy Nagrywamy to, to jest bardzo odważnie powiedziane. No teraz to już nagrywamy. No to drugi raz. Chodzi o to, że z 1 miliona 400 tysięcy biletów, które będą na, na euro, do sprzedaży trafia tylko 41%. Czte, Reszta idzie dla oficjeli. Dla elit. Dla elit, dla przyjaciół. Dla el elit. Dla tych, których trzeba skorumpować odpowiednim biletem. Dla le... rodzin, prakty... dzieci. Prakty, praktyka y... po to jest się działaczem PZPN-u na no szczep... PZPN to nie tylko PZPN-u, no, no, no, no, no, no, to no, tak, do... ale... UEFA. No, ale Wiadomo, tylko było, się że jak rozzyma. zostały przyznane, y... przyznana nam organizacja, nam, w sensie nie, no, nam została przyznana, to wszyscy byście dostali bilet. wtedy wy bylibyście kolegami, byście wysłuchacze, tak, natomiast nam, Polakom i Ukraińcom została przyznana organizacja, no to wiadomo było, że masa młodzieży tak zwanej zapisała, PZPN się, zapisała się do, do PZPN-u po to, żeby tam te podawać, nie wiem, kartki do Xero czy coś tam, żeby za tych lat 2-3 od przyznania być tak wysoko, no, żeby przysługiwały im po prostu bilety na, na mecze. No, tylko po to ludzie to robią w, i w Polsce, i na Ukrainie. Yy, no, i, no i dobrze. No, ogarnięci są, wiedzą, że tak jest prościej, bo wylosować coś to wylosować. Tutaj jednak się można postarać zapisać to się. Być w słowo losowanie to też jest takie... No, no, no, no, różne są losowania, tak jak różne są wybory. No Tak, tak jak ja krajach. wylosowałem wyjazd do Egiptu taki sposób. A tak, to prawda. To już omawialiśmy. Tak. Bardzo łatwo się przykleja nazwisko na dnie słoika. <śmiech> tak. <śmiech> no tak, ale zastanawiam się tylko Jeszcze jedna jaska. sprawa mi tu śmierdzi, mianowicie no wszyscy będą kupować bilety w euro. W krajach gospodarzy, czyli na Polsce i w Ukrainie miejscowi będą mogli kupować w miejscowych walutach. Pytanie, jaki będzie kurs przeliczenia ceny tych biletów? Oj tam, oj tam. Znaczy, mnie, mnie I jeszcze tak, ciekawi. I tak, wiesz, wiesz, I tak głównie... I tak nie wylosujesz i tak, co Cię to Pani w kasie <śmiech> powiedza się, ja! <śmiech> <śmiech> nie, tylko zastanawiam się, ciekawe, jak to było przy okazji poprzednich takich imprez, euro czy Mistrzostw Świata, ile tam było yy, procent. Co ty, Pan jest... Ci powie, że to są i tak najtańsze bilety? Ja Pan dobrze się, pamiętam. Nie, czy, czy to jest normalna... Od 30 do 600 euro. No, jest za finał, no. 30 za, za mecz za miejsce, normalny, tak, plus... Za miejsce za bramkami na meczu normalnym. Tak jest, plus no. możesz uczestniczyć jeszcze... w jednym meczu jednego dnia na jeden do tożsamości. Możesz kupić no, no, bilety w ogóle. W ogóle, na całe. W ogóle. No. Znaczy nie, no, możesz kupić taki bilet na przykład, tam, coś się nazywało, follow your team, czy coś takiego, że możesz kupić na drużynę po prostu, no i wtedy, jak Otóż ona dojdzie... Nie. Bo, chyba, że Cię nie wylosują bo, bo kupujesz, wybierasz stadion i kupujesz na stadion są różne, opcje, są różne tak? opcje, możesz wybrać na stadion, możesz wybrać no jest taka opcja na pewno, że kupujesz na swoją, no to jakby to jest najpopularniejsza opcja, najbardziej sensowna no że tak. kupujesz bilety na swoją drużynę i wtedy nieważne, gdzie ona pojedzie gdzie awansuje a jak to... nie, nie awansuje i nie pojedzie, to co wtedy? no to chyba przepada ale przepada no, pieniądze? i idzie do innej puli Wiesz co, no tak dokładnie nie wiem. Znaczy Tak to, no, znaczy, tak to działa. No. Znaczy podejrzewam, że jest to po prostu... Chyba, ten, jest, ten, chyba, ten. chyba jest tak, że wtedy można się wymienić takimi biletami z innymi kibicami, hmm. że masz na, na dany mecz... No, Czyli bilety... Jest, bilety na nie, generalnie, wierzę, generalnie, wierzę. generalnie powiem wam, że bilety imienne to jest yy, fikcja. Po prostu. Ale nam powiedział. Ale nam powiedział. No, Uła. Uła. Uła. no, no to nie, no... nie. Nie byłem jeszcze na meczu, gdzie, gdzie, gdzie to był kto, ktokolwiek chciałby to sprawdzić. Mhm. Łącznie z no, meczami. A może jest tak na przykład, że... Tak? Bo, bo się zastanawiam, bo chyba ostatnio właśnie tak wchodziłem na jakiś mecz, że miałem jakiś bilet nie na swoje imię i nazwisko i wszedłem bez problemu. Nigdy w życiu nie miałem biletu na swoje nazwisko. No, oprócz Polonii Warszawa. Znaczy, gdzieś coś. No dobrze, A meczów tak. widziałem yy, parę. Znaczy tak może po prostu to jest rozwiązane w ten sposób, tak jeszcze, że wracając do tych biletów na drużynę, że na przykład bilet na Holandię jest droższy niż na Polskę. Nie wiem, dlaczego tak. miałby być droższy, że No, bo ktoś zakłada, że Holandia rozegra więcej meczów niż Polska, co jest dość prawdopodobne. Nie, no nie będziemy tutaj. No i, ale Holandia jeszcze nie awansowała. No, a Polska już awansowała dlatego nie ma na, na, na follow YouTube tylko myślę, że jest to... na pewno jest taka opcja czytałem artykuł, no, są trzy opcje nie pamiętam jaka jest trzecia jedna jest na stadion, jedna jest na drużynę a trzecia nie pamiętam no, to trzeba jest, wejść jest, pewnie jest na UEFA i tam sobie o tym poczytać no. natomiast ja bym się do tego nie przywiązywał i po prostu zapisałbym się do tego losowania tak, a później no, to i tak że wychodzi, coś... że, że, że tak powiem, w praniu. No i tak te bilety później krążą i tak, I tak się je odkupić. Odkupi, stadionem odkupi... można odkupić, sprzedać i za... zrobić z nimi cokolwiek. Za, no. za tysiące A jeżeli lat. chodzi o Ukrainę, to chciałem powiedzieć, w jakich okolicznościach kiedyś odkupiłem bilety. Na Euro w Ukrainie? Nie, na mecz, nieistniejące bilety na mecz Dynamo Kijów FC Barcelona. Dlaczego nieistniejące? No bo nie było ich, nie było takich, tak, takiej opcji sprzedaży, żeby, żeby kibice Barcelony z Polski mogli sobie kupić bilety. Mhm. Więc zadzwoniłem, zapytałem się, jaką whisky pani lubi. Pani powiedziała, że jaka, lubi. jaka pani? No nie podam nazwiska. bo Ale nie, pani kim była mniej więcej. Pani Ukrainka. Pani, Ukrańka, pani była sekretarką w klubie Dynamokijów. A okej. Okay. No i po prostu zapytałem się, czy poruski, zapytałem się, jaką lubi whisky. Pani powiedziała, że lubi. Każdą. <laughs> Każdą dowolną. Ale byle w odpowiedniej ilości, bo z tego, co ja pamiętam... Tak, historię, tak dokładnie to... tym kluczem pani. Gdy poszedłem w zakupach. Pani przy mnie wydrukowała... Jaki był przelicznik? Ile biletów za butelkę whisky? Jak to chodzi? Oj, bardzo się opłacało. <laughs> wydrukowała taką ilość biletów. Bo ty tych biletów to ile kupowałeś? Oj, dużo. 60. Tak. Ja pamiętam tą historię. Tak, tak, dużo biletów. To, ja bo poznę, bo jest... jeśli zapytać ile litrów tej whisky, whisky było? Było półtora. Za 60 biletów? No nie, oprócz tego była regularna cena zakupu w kasie. Nie, no rozumiem, ale, aha, ale myślałem, że gorzej. No nie, no regularna myślałem, cena za zakupu... każde trzy bilety trzeba było butelczynę. Nie, nie, nie jedna, butelczyna, by jedna butelczyna plus regularna cena zakupu biletów Chodziło w kasie. O symbol, Chodziło o otwarcie nowego, nowego źródła dystrybucji biletów. I potem już poszło. No, także na bilety na Ukrainie bez dużej butli bym nie liczył. <laughs> to i tak łatwiej niż podejrzewam w Polsce. O, na pewno. U nas to teraz, wiesz... Się Będzie ten monitoring. A propos przypomniał mi się, jak już mówisz o whisky, przypomniał mi się ten, jak tego nazywałeś, za zapomniany bimbrownik, niejaki Jack Daniel. <grym> <grym> o którym ostatnio nawet zdarzyła nam się dyskusja, wprawdzie wirtualna, ale, ale długa i namiętna. Mamy, <grym> no, mamy takie czasami, albo Robro i nam się trafi, albo... W każdym Robro. razie, bo nie wiem, czy doczytałeś, jak Jack Daniel zakończył swój żywot. No, doczytałem tylko teraz, nie pamiętam. Jack Daniel, no to ja może opowiem, to w ramach no, ciekawostki so... niesportowej, Miałem tak, jeszcze tak, ile, to, przygotowaną. Ale z karteczki to już jest taka, czy to jeszcze? E, miała być inna, ale teraz mi skojarzyła Jack, o, się o z. Daniel. Jack Daniel obudził się któregoś dnia rano, e, e, prawdopodobnie po spożyciu napoju, który produkował i, <laughs> i chciał otworzyć sejf swój. I nie mógł w stanie, w którym był o poranku, przypomnieć sobie kodu. I zdenerwowany, kopnął ten safe bardzo mocno i złamał sobie paznokieć. I wydała mu się infekcja, która następnie spowodowała jego zejście z tego świata. Hmm. I nawet potem, podobno, gdzieś można było kupować takie, nie wiem, czy plakaty, czy plakietki ze zdjęciem Czeka Daniela i z dopiskiem, że nie warto wstawać rano do pracy. No, no to widzisz, to bo, bo malej, nie bo... należy mieć w pokoju safe'u. Bob Marley zmarł bo tak. bardzo podobne schorzenie. Nawet no, Podobny płyn mógł spożywać. No, on chyba myślę, że raczej w, w inhalował. No, ale on... No, jak myślę, wiadomo. Ja myślę, że on równocześnie różnymi on, on, środkami... Jako, jako rastafarianin nie, nie, nie chciał ingerować w schorzenie swojego palca, też zresztą dużego u nogi który mu się wziął i, i, i zepsuł przy okazji gry w piłkę nożną zresztą. No, to ja teraz, z tego miało raka. No jak, to... jak już jesteśmy przy dyktarikach to, to, to mi się złota myśl. Jeszcze złota mi się myśl. Dyktaryka, dyktaryka z Buda hmm. przypomniała, że umarł na Suchoty i Tomahaw w głowie. A <śmiech> w przelocie. <śmiech> złota myśli to charakteryzująca się wybitną, y, twardą, wręcz betonową logiką. Uwaga, Sergio Ramos. No, mój ulubiony. Twój ulubiony. Wypowiedział się na temat tego, czy wolałbym mieć w zespole Cristiano Ronaldo czy Messiego. No to jasne, Cristiano Ronaldo. Ale jak umotywował swój wybór? bo no. Bograf z nim w jednym zespole. To jest to. Jest, to jest. Powiem, że to jest. To jest. do beton. podważenia. <grym> Tak słynne dawno powiem, że tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie. No. mam jeszcze kilka rzeczy, o których nie, nie będziemy rozmawiać. Na przykład myślę, że nie powinniśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób udowadnia swoją twardość charakteru i męskość trener Van Hal. Nie, nie. To już zostało napisane w komentarzach pod, pod poprzednim odcinkiem wszystko na ten temat. Natomiast ja chciałem zauważyć, że w tak zwanym międzyczasie, że nie ma czegoś takiego w języku polskim podobno. W tego, tak zwanego międzyczasu? Międzyczasu w ogóle, że to jest... Meanwhile to jest jakiś anglicyzm zapewne. Albo rusycyzm jak to brzmi po rosyjsku? Pewnie mierzy tu coś tam. No dobra, nieważne. Mierzy jest. narodnej. <głosy> no. Myślę, że to w rosyjskim też tego nie ma. To jest anglicyzm, tak jak w mordę. A jak w mordę, to jest prawdopodobnie... Po rosyjsku. <głosy> <Rusycyzm>. Rosycyzm. <głosy> Barcelona pobiła rekord Realu Madryt. No tak. Skoków dal skoków w dal, to dobrze powiedziane, bo 16 kolejnych skoków jest w końcu jakimś skokiem w dal. No. Jeżeli Di, Di Stefano, Hento i tam to całe towarzystwo z sezonu 60-61 dało radę ogrywać y, przed epoką telewizyjną wszystkich dookoła y, przez meczów 15, no to w epoce telewizyjnej Barcelona właśnie po raz 16. I, i też się zastanawiam, czy to świadczy o słabości ligi, bo w końcu grali Realem reale. Myślę, że Madre. jak zwykle pla, Prawda Prawda lezy, pra, lezy, lezy po środku. bo tak, tak, tak. e, no. jakaś taka piosenka po, po Polska i tylko nie mów mi, że Prawda leży po środku. To hmm. chyba nawet zespół Demona śpiewał. No, to Marek Kościkiewicz to taki on gorszy piłkarz niż my. Ale Chyba trochę lepiej mimo wszystko gra, gra na gitarze. Od nas. Od nas. Ale w piłkę gorzej. Grałem z nim w piłkę. A Ale jest. to chyba nie było demo, no jednak. To to ja coś mam pomyliłem kolejną wypowiedź piłkarza, tym razem nie tak śmieszną, w ogóle w zasadzie nie śmieszną. Tym bardziej chętnie ją przytoczysz. No tak, przytoczę ją, mianowicie Dani Alves się wypowiedział w jednej z gazet brazylijskich. Nie będę wymieniał nazwy z gazety. Ponieważ jak, gdyby to jakiś Brazylijczyk usłyszał, co bym powiedział, to pewnie by się przewrócił. Więc po prostu gazeta brazylijska. Ale już powiedziałeś Dani Alvesz, podejrzewam, że już się Brazylijczyk już nie, już nie już się są, wraca, tak, tak, No, w redakcji Sport Klubu mówi, że Alwis. Alwis? Tak, Alwis. No dobrze, no nieistotny. No, jeszcze, jeszcze to mogę, bo ostatnio <grym> a propos <grym> panów ze Sport Klubu. To ostatnio pan ze spod klubu po jakimś strzale nieciekawym na początku meczu jednego z piłkarzy powiedział tak, no cóż, potraktujmy to jako formę pierwszych kotów za płotami. Doskonałe! To bardzo no, dobrze. Pierwszych gruszków, pierwszych śliwków robaczywków? No dobrze, i to ten Dani Alves, Elvis powiedział? No on niestety powiedział, że już się przyzwyczaił do tego, że go od małp wyzywają na wszystkich stadionach. No ale to, no. No to Znaczy nie na wszystkich, no bo to jest tak, że nie na wszystkich się to robi no Na połowie mniej więcej. No. Tak. no na połowie, na tej mojej ulubionej połowie. <laughs> Także rasizm na stadionach nie jest jedynie polskim wynalazkiem. Jest i w Polsce, nie, nie, no, jest i w Anglii, potem... jest i we Włoszech. Przecież to no. jakby na porządku dziennym. Jest w Chorwacji, jest w Serbii. Tak, w Rosji też się zdarza. W Turcji. O, no, się zdarza. No. No właśnie tam No A ta nasza kolonia turecka się powiększa. Powiększa i powiększa. Jedźmy na kolonię do Turcji. Ja już byłem. Ja też byłem kiedyś. Ja byłem. Nie niedawno. Ja lubię Turcję. Ja też bardzo lubię Turcję. Słuchajcie, wydaje mi się, że powoli... Nie, absolutnie się Turcja. nie zgadzam. Nie? Chciałem powiedzieć, że Liga Włoska nic nie powiedziałem, w ogóle nic w ogóle chciałem no, powiedzieć. No, ale powiesz? Chciałem cię zapytać. Nie zakończył swoją pytanę. No nie. Ja bardzo chciałem, bardzo chciałem, dlatego nie powiem. Chciałem, że Liga ja Włoska to teraz. Nie jestem zbulwersowany absolutnie, gdyż przez sentyment Samdoria Genua lubię, a to co się z nią stało bo potem... to. się chyba bardzo tymi kotami zapłatami przejął, bo tam jest taki dziwny i skłapnie <laughs> No ale teraz już mam... mogę freestyle'em jechać, <laughs> jestem usprawiedliwiona. Ale że co? Że, że co Samdoria? Pozbycie się Casano i Paciniego spowodowało, że Genoła Genua mm, down. Znaczy z ligi nie spadnie. No no, ale... ale taki los takich klubów, no, że czasami ale nie można. sprzedać. No fakt, ale... że dwóch tak hurtem to słabo, no ale dobre ceny dostali za nich. No. To były takie oferty trochę nie do odrzucenia. Nie, nie, nie. nie. Tak się nie robi. Trudno takiemu mu powiedzieć, że Inter go chce i tak naprawdę patrząc na Inter i na to, co mają w przodzie, właściwie chce go po to, że wiadomo, że będzie grał. W zimowym powiedzieć mu, ognie, powiedzieć Kasa, mu nie. a Kasano? No z Kasano to oni się pokłócili. tak, Oni się chcieli go pozbyć, no ale to bo jest, się tam postawił prezesowi, trenerowi. I... Znaczy on się postawił słusznie. No, no tak, z punktu widzenia twojego. Ale z punktu widzenia ich... No z punktu widzenia Kasano też słusznie. To ale z dwa z widzenia prezesa nie bardzo. <śmiech> to, wiesz, prezes, każdy, każdy prezes ma w sobie trochę Wojciechowskiego jednak. No, to jakby no właśnie się... ten chyba ma dużo, bo <śmiech> strzelił sobie w oba kolana i, no i rozłożył klub. To raz bo tak zastanawiam Nie, no wiesz, się... No teore teoretycznie za te pieniądze, które za nich dostał to on sobie powinien dokupić teraz czterech piłkarzy, no, A tak? to, to, to, to sobie dokupił tak trochę jak Wisła Kraków i Legia Warszawa, tak w sumie no, pół piłkarzy. Wisła kupiła reprezentanta Holandii byłego. A ty I widziałeś tak. wyniki Wisły w... Nawet w... widziałem mecz, debiut niejakiego... Tak w ogóle spotkałem jednego Holendra, który mi powiedział, jak się wymawia jego nazwisko i imię. No. Q. Jalins. No, bardzo ładnie. Nikt tak nie powie, oprócz Ciebie. Tak. <laughs> możesz, możesz mi uwierzyć, że poza tym prawdopodobnie zagra dwa mecze. W... Nie, myślę, że przy takiej padacy, jaką Wisła ma w obronie, to on i tak spokojnie będzie grał w pierwszym składzie. Na pewno jest lepszy od pana Bunozy i na pewno jest lepszy od pana tego drugiego, co to nie pamiętam jak się nazywa w tej chwili. No właśnie teraz jest tak z Wisłą Kraków trochę, że nikt nie wie kto tam gra. No bo oni tam hurtem, strasznie hurtem kupili. O, yy, trochę jest tak też, yy, no niby Legia coś tam. No Legia, Legia dla odmiany nie kupiła prawie nikogo. Poza piłkarzem, co to jest najbardziej sławny z tego, że pokazał pupę do kamery. No to widziałem parę milionów osób, które są z tego sławne. Jak się tak włączy yy, taką opcję... Ale no na... Jeszcze, jeszcze w internecie pupa do kamery. Bardziej no nie nie wiem, nie wiem, szybki Nie wiem, czy powiedzieć drugą rzecz, której słynny jest ten piłkarz, bo to znowu wkroczymy w niebezpieczne. Ja Próbuję tak bardzo opisowo, tak no. delikatnie, obrazie, obrazkowo. Obrazkowo, tak. On, że tak powiem, urządził sobie małżeńską sypialnię na środku stadionu przy włączonych jupiterach. I zrobił to celowo i specjalnie. Małżeńską sypialnię. Tak. W sensie no, chciałeś, żeby było opisowo i bez dosłowności, tak? Lubi się bzyknąć na murawie. No come on, no. No, to to Tyle by było o niedosłowności. Urządził sobie może i skoncypiały. Chciałeś, żeby nie było... Ja zapamiętam, ja sobie zapamiętam ten związek prawejologiczny. Boże jest zapamiętasz? Ciekaw jestem tylko, czy takiego jego hobby jest, że na każdym stadionie tak musi. Czyli no ale teraz ma dobry stadion, wiesz jest, będzie, Tam nie, dobry światło są, jest, jest, wiesz. Jest, tylko to... właśnie źródła milczą, czy na to można było sobie kupić bilety i przyjść, czy on tak to robił na samotności. Ja myślę, że ITI na, ja na to sprzeda świetną transmisję. <laughs> I w ogóle jak bzykają na murawie. Tym bardziej, że jego, żo jego żona jest modelką i było mi z Chorwacji, z tego co wiem, więc... Natomiast miałem ciekawy dialog w Anglii, wręcz awanturę. Zrobił mi dziennikarz z Chorwacji, jak byliśmy w, w Londonie. W zasadzie Londonem bym tego nie nazwał. No właśnie, nie byliśmy. Byliśmy e, przez chwilę. Jak byliśmy tak. na Arsenalu, to byliśmy w Londynie. Zrobił mi dziennikarz z Chorwacji awanturę. Dlaczego Antolowicz nie gra w bramce? Tobie zrobił? Tak, zrobił mi w ogóle. Jak to jest, że ja jestem z Polski i w ogóle, że Antolowicz, to on jest w ogóle najlepszym bramkarzem w kraju w ogóle. I że dlaczego on nie gra? Ja mówiałem, no, nie to nie chyba podmienili nam Antolowicza gdzieś po drodze. Znaczy nam nie, jak nie, nam. No. Znaczy no, chyba tobie. <laughs> znaczy nam Polakom. Jak już, jak już miałeś konflikt międzynarodowy to musisz, nie, no, musimy no teraz wziąć to na barki, znaczy, że nam Polakom podmienili nam Antolowicza gdzieś bro, na, na granicy. Broniłem Antolowicza. Jak to go broniłeś? No powiedziałem, że no popełnił popełni <laughs> błędów, ale, ale pod skrzydłami do wchania to to nawet kura zostanie jastrzębiem. No. To, to chyba słaba linia obrony. <laughs> słaba, słaba. Chciałem powiedzieć jeszcze, że a propos jak już jesteśmy na, na Bałkanach, że Uroż Zorman to Ty jest piłkarz ręczny. Ręczny, tak. To objawienie. I będzie z niego wiele pożytku. I tu pozdrawiam serdecznie redaktora Gawła Machamy mu Gdziekolwiek się. jest i tak tego nie posłucha, bo on nie słucha tak, was, nie słucha, nie słucha niczego. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. On nie słucha jak mówi, a jak nie mówi, to może a to słucha. Jak, to jak a. słucha, to ja a jeszcze miałem od tego zacząć właśnie. To dawaj mi stów. Nie, miałem zacząć, nie, nie miałem, wam ogólnie podziękować za życzenia powrotu do zdrowia i szczególnie redaktorowi Gawłowi za życzenia. Żeby moje ciało miało temperaturę 0 stopni. <śmiech> bardzo, bardzo miłe z jego strony. A gorączkę miałeś, to może dlatego, chciał ci ją wyrównać. Dobrze, że ci krypty, krypty ci nie życzył. No praktycznie no, to tam na jedno tak. wychodzi. No więc dzisiaj gremialnie życzymy redaktoru Gawu. tu do, do Warszawy, jak jesteśmy przy Uroszu z Ormano. E, obejrzałem mecz. Pierwszy u Rocha Zormana. A to był e... widzeniem To był jego pierwszy? Tak. No, ja też go oglądałem. Świetny tak mecz. Nie wiedziałem, że to był pierwszy. Pierwszy. No, yy, no, ma chłop taki sposób rozgrywania, którego życzyłbym sobie w reprezentacji yy, Polski w piłce ręcznej. No, szczególnie ostatnio. No. Bo tak nie no chcemy teraz... o tym mówić trochę, bo tam po tym podcaście waszym, ostatnim, naszym, wspólnym, co to nie był trochę mój to Polacy niestety jeszcze zrobili dużo gorzej, niż się wydawało, że mogą zrobić. No i właśnie, jeżeli chodzi o brak rozegrania, to taki Uroż Zorman e, e, byłby... No, ale chociaż to w piłce ręcznej jakby przypadki zmiany obywatelstwa i grania dla innego kraju są dość znane i nawet nam dość bliskie. No tak, ale teraz jest tak, że jest rok karencji. Także nie sądzę, żeby Uroż Zorman... Do olimpiady by się akurat wytarł. No wyciągnąłby się. Wyciągnąłby się, tylko Użesz. że problem w tym, że my na to igrzyska pewnie nie pojedziemy. No może tak być, niestety. No i co, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że zaczęły się mistrzostwa świata w narciarstwie A. alpejskim. Ale to tylko bliskie jest mojemu sercu. A do tego ogląda. Ja dzisiaj przypadkiem usłyszałem od, od, od jednej pani, że Bode Miller świetnie pojechał. No świetnie pojechał, szczególnie, że zaniechał. Tak, do, znaczy, a tak właśnie, bo był jeszcze ciąg dalszy oczywiście. Że, znaczy, że świetnie jechał może o tak. No jechał tak do połowy przejazdu, a później popełnił dwa błędy. I myślę, że jakby kontynuował, to dałby radę. No ale niestety odmieniło mu się. I stwierdził, że się zatrzyma. On ma takie pomysły. Narciarze tak mają jak konie na pardubickiej. Czasami pójdą bokiem. No to on poszedł bokiem właśnie. I... Podejrzewam, że ktoś tego nie widział, to z że taki zawady nie zrozumiał nic. Nie, bo, bo to jest ogóle... bardzo opisowo, bardzo opisowo tak. i bokiem postanowiłeś to tak, dowiedział wyłuszczyć. Się czegoś, W czyli pardubickiej przynajmniej. Nie, chyba o Wielkiej Pardubickiej to kiedyś coś ktoś opowiadał. Chyba w ogóle to pan, panie redaktorze. I ja? O Pardubickiej? O Wielkiej. Było jakaś taka No była... tam jakaś taka anegdota. Nie widzę to Nie widzi przeszkód. Tak. Nie, bo dłuższa jakaś taka była taka strasznie. Nie wyciągajmy teraz. Ta... Nie pamiętam. Nie pamiętam, że była zabawna. Tak. O, nawet. A zobacz. To, to była jakieś... ostatnia zabawna historia w moim to, wykonaniu. To było jakieś 120 <laughs> odcinków temu. Okej. Okay. No to dawno. Możemy zrobić konkurs bez nagród dla słuchaczy, jak ktoś sobie przypomniał. No, A to było. Słuchacze elegancko odgadli te twoje te. Rosały? rosały? no. Już wyczerpujemy, wydaje mi się, wyczerpujemy, wyczerpała nam się, wszystko nam się wyczerpało. <głosy> <głosy> jak powiedzieć słowo wyczerpuję w różnych odmianach, sześć razy w jednym zdaniu. <głosy> znaczy generalnie chcę powiedzieć, że musimy kończyć, że powinniśmy kończyć. <głosy> W zasadzie, w znaczy zasadzie czas, wypadałoby żebyśmy, kończyć. Tak, wypadałoby, żebyśmy skończyli ten podcast, zwłaszcza, że trwał długo. Tak, jak czyli to, jak znaczy, jak, dużo jak. czasu już trwa. <grym> tak, czyli zaczynamy. Jest. Tak, tak to znaczy, że długo już mówimy. Tak, zaczyna się ostatnie chyba 15, bo zwykle tak, od 15 do 20 nie, nie, minut mają te zakończenia, ale dzisiaj będzie błyskawiczne. A, no jeszcze przecież nie powiedzieliśmy A. tylko, A. że mamy nowego trenera Kadry Siatkarskiej. A. O tym tutaj de, debaty były długo i namiętnie. A to akurat... No nie ma się do czego przyczepić. Absolutnie. Nie da się po nie. prostu. Nie. To związek zadziałał. Wyciągnęli królika z kapelusza, a królik okazał się ze złota. Tak, tak. No, po, chociażbym bardzo chciał się... No, po tym, jak to się wszystko no nie. odbywało, znaczy tyle, tylko że za długo. Może, może jak już mam się czepiać, to... No tak, ale myślę, że negocjacje nie były tak, takie... Tak, tak, że było warto. Było, tak, nie, było nie warto, był, nie bo, był bo ja naprawdę bardzo się... Znaczy, ba, ja by... bardzo. Tak, ja byłem zdziwiony, że, że to nazwisko padło i w ogóle... Tak. Nie... Raz, że padło, dwa, że zostało następnego dnia potwierdzone. No to... Anastazji tak w ogóle, jakby ktoś nie wiedział, to może... Ja myślę, Możemy, możemy to nazwisko wy, wymówić, nie, nie jest to zakazane. Nie, no ja się bardzo bałem tego, że ta opcja pod tytułem Jacek Nawrocki się zostanie tą ostatnią. Ale też miałem wrażenie, że Nawrocki się nie rwie jakoś specjalnie. Nawrocki chyba sam jakby zdawał sobie sprawę, że to jeszcze nie jest ten moment. No, że on jeszcze tak naprawdę trochę musi popracować z klubem i jednak osiągnąć coś więcej i dopiero będzie dla niego czas reprezentacji, no i to, to, to nie jest trener, który w tej chwili by sobie poradził tak, takie jest moje zdanie nie z tą kadrą, nie z tą kadrą no bardzo, jest... bardzo w tej chwili rozpieszczoną i no, tam zapanować no fakt, że on dużą część tej kadry ma w skrze, e, ale to jednak jest co innego, no, bo, bo w skrze ma ich właśnie kilku, a tutaj cała ta ekipa jakby w tym samym składzie od bardzo dawna, bardzo zgrana i bardzo, no, niełatwa w prowadzeniu, znaczy, to... tu tutaj no jest kluczem autorytet. Jest, no sukcesy przede wszystkim, no bo, no, bo... Jakby, no, no mówię, tu się nie ma do czego przyczepić, bo wystarczy popatrzeć na osiągnięcia Anastaziego z przeszłości i, i to zamyka właściwie każdą dyskusję, no, nie ma co kombinować. Tak, także nasi, nasi siatkarze jakby nie byli rozpieszczeni przez to, co osiągnęli w klubach, czy w reprezentacji to tak nie za dużo, nie? No, ci obecni, no nie, Mistrzostw Europy w, w, wielu no. z nich ma na koncie. No brałem, ale taki tak, ale takie mistrzostwa Europy to Anastazji e, zrobił. E, to to jest chyba z dwoma drużynami nawet mu się zdarzyło. Z Hiszpanią i z Włochami. Z Hiszpanią na pewno, tak. Z Hiszpanią i z Włochami. No, a, a, a włoscy a to, siatkarze tego? na pewno nie są mniej rozpieszczeni niż Polscy, a nawet pewnie bardziej. No widać. także weźmie ich za mordę tam, gdzie trzeba. Tak, także. tak to to, to ważny wątek. Ważny wątek, tak. Chociaż taki trochę nudny, bo, bo się nie ma do czego przyczepić. <śleszy> Ale można tak, rzadko się zdarza, że możemy przyklasnąć tak, tak, tak. całkowicie. Tak, dokładnie. Dobrze, a teraz na koniec anegdotka. Ciekawostka. A ciekawostka, ciekawostka. prawda? No wcale nie będzie śmieszna, jest po prostu ciekawostką, taką. Taką ciekawostką. Ja tylko chciałem zauważyć, że jak chcesz opowiedzieć nieśmieszne ciekawostki, to zawsze wychodzą z, z tego zabawne anegdotki. No ale Nie, to, jest, to naprawdę, to wcale nie jest śmieszne, jest to ciekawostka, tylko taka. Nie, teraz to już w ogóle wydaje mi się, że to po tym, jak ją zagajamy od 15 minut, to wydaje mi się bardzo nijaka, taka trochę. Chodziło tylko o to. Tym bardziej będzie zabawna. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że niejaki Miles Davis, jak już kończył swój pobyt na tym świecie, mówiłem, że nie będzie śmieszno. To ostatnią płytą, o jaką poprosił, żebym puszczono, jak już wiedział, że to już będzie koniec, była płyta grupy YouTube Unforgettable Fire. No proszę. Taka ciekawostka, dziwna. Spodziewałbym się jakiegoś tysiąca innych. Pomysłów na ostatnią płytę Myssa Davis, a tu tak, proszę. Może miałem ją hmm. na świeżo, akurat? No właśnie, właśnie, miałem to sprawdzić, prawdę mówiąc, jak to z datami się pokrywa. Czy to było jakoś tak świeżo po ukazaniu? No, chyba tak. Ale to może, może, może się zgadzać. No niemniej, wtedy pewnie też ukazało się sporo płyt w tym momencie, których Ale dało się posłuchać. To chyba nie była jedna z najgorszych płyt tego okresu w muzyce. No pewnie nie. Myślę, że parę gorszych by się znalazło. Oraz, na chociaż ja miałbym zrobić moją prywatną klasyfikację płyt grupy YouTube. Znaczy to jest taka płyta dziwna, bo ona jest tak zaraz po płycie War, od której była na pewno gorsza i tuż przed Joshua Tree, od która była ją, gorsza. której też była gorsza i która znaczy, ją mocno przyćmiła. Trudno jest zrobić płytę lepszą od Joshua Tree. Przez u w ogóle myślę, że trudno jest ja zrobić myślę, płytę... Ja zgodzę ale... się z tym przez YouTube, jako nie. Człowiek, no w ogóle nie lubi zespołu YouTube. <śmiech> nie. Nie, nie, nie. nie, w ogóle nie. można zrobić płytę można na nie, niż Nie, nie ale akurat, akurat płyta Joshua Twitter to jest jedna prawdopodobnie z dziesięciu płyt, jakie mógłbym teraz, zamykając oczy, wymienić, gdzie nie ma ani jednego słabego kawałka. Tak. Panie redaktor kontraciów zauważył, jeśli się lubi YouTube. Dokładnie. Nie. Nie, nie. nie, Dlatego, że Joshua Tree to nawet nie jest jedna z moich najbardziej ulubionych płyt grupy YouTube, której od, yy, od no, Europy w ogóle nie ból, słucham. płyt ciężko słucham. Nie słucham w ogóle tego zespołu. Natomiast yy, War, Boy, Oktober i Joshua Tree to są moje ulubione płyty tego zespołu. Reszty w ogóle nie słucham. Nigdy. Ja w ogóle nie słucham nigdy YouTube. <laughs> Ale Josh Tree to jest doskonała płyta. Wierzę ci na słowo. Tak samo jak, nie wiem, So Petera Gabriela na przykład. No są takie zespoły, które, na którym... tak powiem, i są tacy ludzie, że są takie sytuacje, tak to powiem, kiedy wrażliwość człowieka rozmija się z wrażliwością zespołu i tak jest oj tam, oj tam. w moim przypadku. Ty byś się przyczepił, nie wiem, do Bagars Bankett Stonesów na przykład. No, z też nie no właśnie, a to, jest, a to jest płyta, która jest absolutnie doskonała. Albo, jest, mi, jest mi kompletnie obojętna. Albo Appetite muzyka. for Destruction Guns N' Roses, gdzie nie ma ani... No, albo Kill Em tak? No do tego bym gdzie... się nie przyczepił akurat. No nie, bo to pankowa płyta, no. no. <laughs> nie, no są takie płyty, no. So Peter Gabriela to jest płyta absolutna, no, to jest w ogóle płyta, gdzie nie ma słabych kawałków. No właśnie wymieniłem chyba z pięć takich płyt. To, to jest jeszcze, jeszcze mi spięć brakuje. Myślę, że jakiś Led Zeppelin mi się zaplątało no i obiecałem. na pewno. Na pewno, na pewno Jimi Hendrix. Black Sabbath. Nie, nie. Jak najbardziej. Nie. nie, No właśnie. Black Sabbath nie nagrało ani jednej płyty takiej, gdzie, gdzie, gdzie nie ma słabych numerów. Oni zawsze jest jakieś płycizny, płycizny wata i taki jakiś taki w ogóle le, le, angielski bełkot. Tam Radiohead. Nie. nie. No Radiohead. <laughs> Jeden lubi gruszki, a drugi lubi jabłka. Pietruszki. Ja znam inną wersję tego powiedzenia. No, ja <laughs> nie, też, nie wiem, czy chcecie. Ja należy do, do, do żartów tak, językowych, ty... czy obrazkowych? Żart, żartów, Jest na taka należy. Jest taka płyta, Rachel Against the Machine, na przykład nagrał taką płytę, gdzie nie ma ani jednego słabego kawałka. Kto? Rachel Against the Machine. No i w ogóle nagrali, no nie nagrali nie, to tą płytę ja... nagrali taką, że... Tul nagrał jedną taką płytę. Tul nagrał. Anime. No tak, ale Rage Against the Machine to w ogóle zżera. Yy, Sex Pistols nagrało płytę, gdzie nie ma ani jednego słabego kawałka. No, mógłbym się przyczepić do jednego, ale... Właściwie nawet nam dwa wersje tego powiedzenia. Się <laughs> przypomniało. <laughs> Dobra, słuchajcie. Myślę, że powinniśmy zakończyć. Yy, Metallica też nagrała jedną taką płytę. Którą? Kilemol. Kilemol. No... Nie, to dwie. Ach, Metallica nagrała takich płyt cztery chyba nawet. No i jeszcze Rider Lighting na pewno. Master of Puppets raczej. No, 25 rocznica ukazania się płyty. Pozdrawiamy panów z tej okazji. Czarne, wiem, czarny album to nie. ostatnio gdzieś widziałem takie zdjęcie grupy Metallica w zimowej scenerii. Jak stoją sobie pod takim tym Jezus, jak się nazywa to na drodze takie, co pokazuje ile kilometrów jest do jakiegoś miasta. Prawdopodobnie. Policjant. Drogowskaz. Nie drogowskaz właśnie. Drogowskaz to jak, taki ze strzałką, że pokazuje gdzie no. droga. Taka tablica informacyjna. Tam, tu, Warszawa 200, Kraków 340. Tak, to nazywa się drogowskaz albo tablica. No to taka tablica. No i no. oni no, ja stoją pod taką właśnie tablicą z napisem tam Katowice 220 czy coś takiego. I tyle. Takie zdjęcie wciąż. Bo oni, oni zagrali parę dobrych koncertów w Polsce. tak W tym roku nie zagrają, ale zagra grupa Slayer na przykład. I to jeszcze z panem, z panem Newstedem jest to zdjęcie. O, o no proszę Która I, to są, I są jeszcze młodzi. Która to grupa Slayer też yy, nagrała. Grupa, grupa Slayer, Sound of Heaven. Tam też nie ma słabego kawałka. A tak a wiecie, że ten gitarzysta słynny, co na jego koncercie byliśmy, co nam się średnio podobał. A tak, to prawda. To, a, to no ten, właśnie, ten, tak, no byliśmy tak, tak na koncercie słyszecie. pana Gerego. No, ciekawe było, bo dzień, dzień później w Warszawie grupa Finlizji grała koncert. Znaczy coś, co nazywa się grupą Finlizji, a nie wiem co ma wspólnego Może z tą, z tą to... oryginalną. bo żeby ciekawie, ciekawy to ta grupa teraz przyjechała właśnie do Warszawy. To właśnie mówię, że dzień przed koncertem w Warszawie właśnie Gary Mor w Hiszpanii na wakacjach niestety. Pod Malagą. Strasznie dużo dzisiaj mówimy o yy, nieżywych muzykach. No bo muzycy głównie są nieżywi. To bardzo no, odważne to... twierdzenie. Ja znaczy, jeszcze się... Z moich ulubionych muzyków to, to, to oni są głównie... To a propos jeszcze tak niedawne anegdotki o nieżywych muzykach. To, to festiwal. Przypomnij sobie dać z młodniejszych festiwal. festiwal tak. Summer, to summer to festiwal. Jeszcze było, było przed chwilą, parę dni temu była 20. rocznica wydania grupy, grupy, wydania, grupy, grupy wydania płyty Inlander. Na Stasi. czyli ostatniej płyty, na której jeszcze był żywy muzyk, który jest już nieżywy to wokalista to znaczy inny muzyk, co już jest nieżywy i co nigdy nie był wokalistą bo to tak nigdy to, nie był żywy? żywy był, ale dawno to było, bo Ludwig van Beethoven tak, dawno tak to przypomniała mi się taka historia, że podobno Ludwig van Beethoven napisał listy do wybrał sobie 30-40 y, bogatych postaci w Europie w owym czasie, napisał do nich listy, że natychmiast mają wspomóc go finansowo, ponieważ on jako wielki muzyk potrzebuje pieniędzy. No i tak z 20 z tej 40 się ugięła i zaczęła go wspierać finansowo, ale on kazał im podpisać takie cyrografy, że co miesiąc będą, czy tam co pół roku przekazywali jakąś część swoich y, y, zysków y, jemu i był taki twardy, że jak jedna z tych osób zmarło jej się i wdowa biedna została i zbankrutowała, to pojechał tam i zmusił tą wdowę. No to, Boże. To, to, to Co, Beethoven był kutasem? Sympatyczny, sympatyczny kolega. Bardzo. A propos muzyków, to byłem yy, też parę dni temu na koncercie grupy WW. Znowu? Woo -woo? Tak, tak, znowu byłem. Tym razem było to w teatrze i to tyle było ciekawie, że teatr Och się nazywa i tam jest scena... Na chodzie. Tak, scena jest w środku, a jakby publiczność siedzi po obu stronach sceny. No to jest były kino, ten teatr. To jest były kino, ale jest zupełnie, nie, nie wygląda jak Znaczy wydawałoby się, że właśnie łatwo jest przerobić kino na, na teatr, bo są już przesełka, publiczność nawet jest kawałek sceny. ale to jest zupełnie inaczej, mówię, scena jest po środku i tak jakby są dwa... Bo to jest teatriandy. A nawet jej córki, czyli pani Seweryn no jest no bo... ten akurat. No tak, no ale to jest w połączeniu no z Tak, tak, tak. No i w każdym razie muzycy w związku z tym... Ja znaczy ci dam z Polonią. Muzycy na tej scenie stoją jakby w takim kole, twarzami do siebie, tak? Znaczy... Czyli dupami do reszty. Znaczy dupami do połowy, przodem do połowy, no bo nie da się stanąć, no. jeżeli masz publiczność z dwóch stron, nie da się stanąć do wszystkich przodem. Coś, to coś tu też mi... Te, te coś tu też mi To zależy jeżeli... co jedli muzycy. No jeżeli stoją w kole twarzami do siebie, to muszą stać dupami do publiczności. Ale do części publiczności stoją przodem, a do jak części Jak przodem, jak stoją w kole? Może to jest półkole. Znaczy, dobrze, stoją e, dokładnie, dobrze, dobrze pół dokładnie stoją bokiem do publiczności. A bokiem to nie w kole. No ale no, bokiem trochę skosem, więc dałoby się na tym opisać koło. Ja, ty, ekonomista. W każdym razie lider grupy WW, jak i Waglewski Wojciech, jak już wyszedł, zaczął grać i a propos dowcipów o muzykach, powiedział, że jak mu powiedzieli, że tak właśnie będą stać w tym takim kole, już koniecznie, że zwykle stoi przodem publiczności, a tu wiedział, że będzie stał przodem do jednego z kolegów i miał nadzieję, że chociaż będzie stał przodem do jakiegoś muzyka, a tu niestety ma perkusistę. To ja dzisiaj taki to tak to Nie to, żeby coś się dla ciebie A propos A propos muzyków, y tych, co grają tą muzykę tak zwaną poważną. Y tak jak to powiedział ktoś, jest, jest ten poważny jak muzyka Wagnera. <śmiech> Spotyka się, się dwóch i jeden mówi, y że nagrałem płytę, a on mówi na to. sprzedajesz? coś, a on mi na to. No, dom. Ogród Samochód. Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że, że ten zespół, na którego koncercie byliśmy z redaktorem Ernestem, co się nazywa doktor Misio czy Misiu, mhm. to jego wokalista obiecał, że nie będzie więcej spadał ze sceny w czasie koncertów. Tak? To, to, to, to jest grudnia? dobra koncepcja. Spadanie ze sceny źle, źle na zdrowie wpływa. Tak. A zespół bardzo gra zacnie, także ja się może wybiorę na następne. A propos koniec, też muzyki wspomnie. klasycznej tak mi tak przyszedł do głowy, że, że jak się spotyka dwa, dwóch tak zwanych muzyków klasycznych, jedno mówi do drugiego, że nagrałem płytę. No, że tym to, to W dzisiejszym programie zajmiemy się problemem déjà vu że naprawdę wiedział, że powinniśmy kończyć ten podcast. Nie, wiem, po prostu mi koncert. No, a tam ten drugi na to mówi, że. No, nie, dobra, dobra. Czy no, no, no, no, no, Tak, no, no, no, no, no, no, no, no, Ciekawe, ciekawe, ile słuchacze wytrzymają, bo ten ja ten sam ja znam jeszcze Wiktoryka o Ludwiku Van Betowen, zobaczcie sobie, że ludzki pan tego płyta. To jest taki... swojego kolega. Do 40 osób wysłał listy. Ty, ale co? 20, 20 osób na te listy odpowiedziało. Może wyślemy listy? Do listy. No to, to, to, to... Nie, dobra, to już miała być inna dykeryjka, tak? To może już się skończy jednak, nie, nie <tukuj> tak już z... zacząłeś. Z... Nie, nie miała być inna. Znaczy <śmiec> no, nie, to miała być inna, ale. Ale ona była obrazkowa, była ta, ta, ta, <śmiech> obrazkowa <śmiech> tak. No obrazkowa, Tak, jednak Daktor Zawada teraz bierze sobie dłutko, młoteczek i będzie tutaj na ścianie za lodówką. A tutaj nie należy się z tego śmiać, bo ja pamiętam, jak jeden z naszych kolegów, jak jakbyśmy na pierwszym roku archeologii się pasjami uczył pisma klinowego i ja się zastanawiał na przykład, po co on to robi. A to wariaci są. Ale on to, to złoty interes był, bo on potem produkował te takie tabliczki. Wypala. No Orygina oczywiście. Origina, znaczy nie do muzeów, tylko z jakimiś zaklęciami babilońskimi i biznes jak złoto. O, opaski power balance, to no, jest to, właśnie, to jest Taką o. klinową tabliczkę z zaklęciem babilońskim nosisz na szyi. Jakby tak teraz piłkarze wszyscy wyszli na mecz, każdy z taką klinową tabliczką na szyi. Dzień, Dzień dużo. Miał. Pół metra na pół metra. <laughs> zaraz wynik byłby przesądzony. <laughs> Żegnają się, bo myślę, że trzeba się Już, żegnać. Już, masz tak? coś tu nieskreślone jeszcze. Widzę. No nie, no mam już... To... Dwie godziny, dwie godziny podcastu. Dwie godziny? No. To kończymy. Tak. Co masz nieskreślone? Lindsay Von, Skreśliłem ją właśnie. A nie tylko ja. Skreśliłeś Lindsay Tak. A co ona na to? Jest nieskoncentrowana. Mhm. Tak jak ja. Dwie Dobrze. godziny? Dwie godziny podcastu. Nie. To jest dobranoc. Ża żaden słuchacz nie zostanie tego. Dobranoc. To... dobranoc. dobranoc. Tak. Natychmiast, dobranoc. To dobranoc, słuchacze, drodzy. Dobranoc. I żegna się też nawet Ernest Gaweł. Nawet jeśli Gaw. słuchacie tego o 10 rano, to dobranoc. I żegna się też Ernest Gaweł. Nawet zwłaszcza, nawet zwłaszcza tak. Ernest Gaweł wyśle do wszystkich słuchaczy listy. Do, do 40. 40. 40. I 20 odpowie i Ernest Gaweł będzie, będzie bogaty człowiek. A, to będzie. No, tak. Właśnie mi się przypomniało coś, ale to wam powiem. po Bo, Ernest, bo myślę, że akurat do redaktora Ernesta mogłaby pasować ta twoja dyktoryjka o wydawaniu płyty. Odejrzewam. znam. Ja go nie będę rezerwował, bo w piątek się z nim widzę. A ja są, ty ale, też. Tak, ale on nie słucha tego, co mówi. To, to może A jak nie mówi, to może słucha. Tak. Zasłysz, to jest jedyny głuchy dźwiękowiec i, i, i niewidomy operator. Zegnamy się. Tak, do zobaczenia. Do usłyszenia. Tak. Jest GOL! Tak, była duża grupa polskich kubiców, no ale znacznie więcej Chińczyków. Chińczyków w ogóle na świecie jest najwięcej. Podniosła swoje olbrzymie ramiona niczym skrzydła jakiegoś holenderskiego wiatraka. Australika ucieka jak drapieżna barakuda gdzieś tam. Wybij, wybij tę piłkę! GOL JEMA! JEZUS MARIA! Zepak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rocznami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchatki? Turku ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swoją elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, a tymczasem ty piłce Ryszard choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie w białe koszule,